Zgromadzili się więc apostołowi i się, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, stał Piotr i rzekł do nich mężowie i bracia. Wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was nie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który z nas serca, przyznał się do nich, dał im Ducha Świętego, jak i nam i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy ich przez wiarę ich serca. Przed to teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Nie przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni, nie umilkło za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 tak napisano, potem powrócę, buduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy pogania, którymi wezwanie zostało imię moje, mówi Pan, który to uczynił, znane to jest od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności w tym spośród pogam, którzy nawracają się do Boga ale polecić im, miał wytrzymywali się od rzeczy sprugawionych przez od nierządu, od tego, co zadławiony krwi. Możesz bowiem od dawien, dawna na pomiastach takich, którzy go opowiadają, wyczyta się go w synagogach w każdy sabat. Wówczas postanowili posłowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochy wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród się mężów, Juda zwanego Barsza, Barsza Barszem, i Sylasa, zajmujący się w przodujące stanowisko. Znajdzi do ręki nas pismo, a posłowie i starsi bracia, braciom pochodzącym z Pogan w Antiochii i w Syrii, w Sylicji, przesyłają pozdrowienia, ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas nie zaniepokoili Was naukami, zburzyli dusze Wasze, bez naszego poważnienia. Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do Was wybranych mężów wraz z naszymi Barnabą i Pawłem. Ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy wtedy Judę i Sylasa, którzy Wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty, my, aby nie nakładać na Was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Trzymać się od mięsa ofiarowanego bałwanem, od krwi i od tego, co zadławione, i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegi, to wiecie, dobrze uczynicie, Bywajcie zdrowi. A gdy wysłańcy przyszli do Antiochii, zgromadzili zbór i list, a gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią, Judas zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. A po upływie pewnego czasu zostali wysłani przez braci ze słowami pokoju do tych, którzy wysłali. Lecz Sylas postanowił tam pozostać. A Paweł i Barnaba pozostali w Antiochi nauczali i zwiastując wraz z wieloma innymi słowo Pańskie. Zostanie Pawła z Barnabą. A po kilku dniach, Paweł do Barnaby Wybierzmy się w drogę, się braci we wszystkich miastach, których zreztowaliśmy. Słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak mi się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne, aby nie zabierać z sobą tego, kto odstąpił od nich Panfilii. Nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, także się rozstali, Barnaba, zabrawszy Marka, odbydął na Cypr. Pał zaś poruczony łasce Pańskiej, że braci obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Przemierzali, czyni i umacniając zbory. Hmm. Czyli tutaj ostatnio rozważaliśmy tą decyzję o i starszych, i tych wszystkich braci, którzy tam w Jerozolimie dyskutowali w odpowiedzi właśnie na te żądania byłych faryzeuszów, którzy nawrócili się do Chrystusa, ale byli przekonani, że jeśli ktoś teraz chce iść za Jezusem, nieważne czy jest Żydem czy Poganinem, powinien się obrzezać, Hmm. i przestrzegać wszystkich przepisów prawa mojżeszowego. I jak widzimy, Paweł i Barnaba na początku zaprotestowali, także doszło do poważnego sporu i zatargu między tymi ludźmi, a Pawłem i Barnabą. I później, kiedy przedstawili tę sprawę apostołom w Jerozolimie, to widzimy, że tutaj również toczyły się długie, długie dyskusje w tym temacie, aż w końcu słowa Piotra, Jakuba przeważyły i uznali też to za dzieło Ducha Świętego, bo później jak napisali ten list do tych wierzących z Poga, to w tym piśmie stwierdzili, postanowiliśmy jednomyślnie, zobaczcie, posłać do was wybranych ludzi. Wiersz yy, 25. I to ludzi, którzy poświęcili swoje życie dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, yy, którzy wam to wszystko ustnie powtórzą, Judei Sylasa, uznał bowiem Duch Święty za słuszne i my też. Czyli tutaj przypisują tę decyzję w działaniu Ducha Świętego, który ich oświecił i który im to objawił. Także jest to, wydaje się, już później jednomyślna decyzja. Tak jak widzieliśmy wcześniej, są miejsca, które mogą sugerować jakieś podnoszenie rąk, jakieś decyzje związane z wyborami na zasadzie jakiegoś formy głosowania. Tyle, że musimy być bardzo ostrożni, żeby to traktować jako głos większości. Tak jak mówiliśmy, nawet jeśli była jakaś zgoda wyrażana przez podniesienie rąk, to była to zgoda raczej afirmacji tego, że wszyscy się zgadzają. A jeżeli ktoś się nie zgadzał, nie wiemy, jak to było rozwiązywane, ale najprawdopodobniej wtedy proszono taką osobę o wyjaśnienie, dlaczego się nie zgadza, tak? dlaczego ma inne zdanie. Nigdzie nie widzimy w, ani w Starym Testamencie, ani w Nowym jakiejkolwiek zachęty do przeważenia głosu większości. To nigdy nie było Bożym sposobem działania, żeby większość decydowała o tym, jak dzieją się rzeczy. Często widzimy w przeważającej większości to mniejszość miała rację, nie większość. Mamy, mamy tych dwunastu posłanych do Kanaanu, tylko dwóch jest za tym, żeby iść, dziesięciu jest przeciwko i cały lud jest przeciwko. Hm. Kiedy, kiedy mamy Bożych proroków, oni sami często przemawiają w imieniu Boga. Wszyscy są przeciwni. Więc to nigdy nie było Bożym metodą. W świecie, ten ja nie mówię, że to jest zła metoda, w świecie ludzie bez Boga mogą decydować głosem większości. To jest ich sprawa, że tak uznają to. za słuszne. Natomiast w Kościele, kiedy dochodzi do takich pomysłów, żeby decydować o tym, co będziemy robić na zasadzie większości głosów. Uważam, że jest to naśladowanie tego świata i w żaden sposób nie ma to poparcia w Biblii. Więc jeżeli mówię, jeżeli już ma być jakieś głosowanie, bo czasami dobrze jest zrobić głosowanie, zobaczyć, co bracia, siostry myślą, ile jest za, ile jest przeciw. Ale jeśli jest niezgoda, to musimy rozmawiać. Dlaczego jest niezgoda? Dlaczego myślimy raczej w inaczej? I niezgoda. swoje racje poprzeć. I Dobrze, musimy te, te racje biblijnie uzasadnić. Tak. Tak. Dlaczego tak uważam? Bo mamy prawo się nie zgadzać. To nie znaczy, A jak było Jezusem? Ukrzyżowaniem Jezusa? Jak było? No, Psychologia ja by mu co zrobiła? No, wybrała więc, kogo? Więc to jest właśnie jeden z takich no, się... e przypadków. Tak? Na krzyżu kogo wybrała? Kiedy ludzie byli Ukaranie, jeżeli chodziło o Nawet, karę. Nie, nie? kogo uwolnić? Nie, kogo Darowanie kary było, tak? Więc musimy trzymać się tych biblijnych wyznaczników. Niech moje e, ja jest ja, niech moje tak jest tak, a niech moje nie jest nie. To jest jedna rzecz, natomiast tutaj mówimy o pewnych ważnych decyzjach, tak jak tutaj. Byli ludzie, którzy mieli takie zdanie, byli inni, którzy mieli inne zdanie. I zobaczcie, oni nie zdecydowali głosem większości, tylko czytamy, że prowadzili długie dyskusje. dyskusje. Aż wstali bracia, którzy pod natchnieniem Ducha Świętego przedstawili argumentację, która przekonała tak. wszystkich. I wtedy wspólnie podjęli taką decyzję. Tu widać moc właśnie Bożą poprzez Ducha Świętego, właśnie. Ja możemy. myślę, że często. A możemy do tego 22, przepraszam. Bo tu jest, ja mam takie tłumaczenie, mhm. że. Nie wiem czego, ale zwanego Barsabasem i Sylasa, przewodzących wśród braci. Mm -hmm. Przewodzących wśród braci, mm -hmm. czyli.. Tu takich, którzy zostali wybrani to jest jeszcze. Przewodzące stanowisko. Tak. Przychodujące stanowisko, czyli. Bo jaka była wtedy jakby struktura tego zgromadzenia? To inny interesować. 12 apostołów było jakby starszymi? A nie, no po prostu jak, jak to na zasadzie. Co coś było... wiadomo na ten temat? Wiadomo. Paweł, weź wytłumacz. Ja już nie mam sił. Ręce opadają. Wiadomo... Znaczy, tutaj mamy słowo, które znaczy tak, przewodzącym, o. prowadzącym. I y, to przywództwo i prowadzenie nie oznacza hierarchii. Tak. Pan Jezus y, mówi ja jestem waszym Panem i Nauczycielem i mówi do wszystkich innych naśladujcie mnie I, to się i potem widzimy apostoła Pawła który na przykład do Tymoteusza pisze, ty poszedłeś za moimi dążnościami, za moją wiarą, za moimi dążnościami właśnie tam muszę na tych słów, tak, wiarą, dążnościami pobożnością czyli oni byli wzorem i inni naśladowali więc mamy wezwania do naśladowania właśnie naszych przewodników tak? czy nawet przywódców, ale oni są przywódcami nie w sensie wydawania wskazów, ale są przywódcami w sensie duchowego autorytetu, duchowego wzorca, który w nich widzimy. Widzimy ich pobożność, widzimy ich poznanie Boga, widzimy ich skromność, łagodność, miłość. I w tym w sensie tak. oni są tak, przewodzą. Tak? Przewodzą nie na zasadzie tak jak mówię, zarządzania i dawania rozkazów, ale przewodzą na zasadzie bycia wzorem. Zresztą I do drogowego słowa. To samo Paweł pisze do Tymoteusza. Mówi, bądź wzorem dla innych. Tak. Chociaż mówi, jesteś młody jeszcze stosunkowo, to mówi, bądź wzorem dla bieżacy. Wzorem. I ty, po, mówi, w czym masz być wzorem? Tak? Właśnie w postępowaniu, w pobożności. Podaje mu te, te, te sfery życia, w których ma być wzorem. Więc ja rozumiem to ich tutaj bycie prowadzącymi na zasadzie owszem, ich słowo no miało większe znaczenie niż ludzi, którzy dopiero co się nawrócili. No to jest jakby normalne, że każdy może się wypowiedzieć, ale słowa pewnych ludzi traktujemy inaczej, niż nie dlatego, że kimś pogardzany, nie dlatego, że kogoś lekceważył. To Ktoś nie ma większe nie. doświadczenie, większe poznanie słowa z go. Widzimy, że to człowiek pobożny, że to człowiek, który chodzi z Bogiem. Więc jakby tutaj w tym sensie to przewodnictwo w Kościele myślę jest zawsze odzwierciedleniem tego naśladowania Jezusa. A Jezus nie, nie przebywał z grzesznikami? Z grzesznicami? Tak. Tak. Pił nawet wino z nimi? Tak. Spożywał pokarmy. Był właśnie wśród tych ludzi. To nie znaczy, że był grzesznikiem. Oczywiście. I uczniowie, nie można tego... i uczniowie Jego naśladowali, dlatego, że Jezus reprezentuje tą absolutną doskonałość tak. Boską Boga, Prawie boską. Posłuszeństwa Bogu. Natomiast my wszyscy częściowo w jakim... dążymy do tego, ale nigdy tego nie osiągniemy. Tyle, ile Pan Bóg nam da w tak. swojej łasce, tyle możemy odzwierciedlać to i to rozpoznajemy. Myślę, że to jest tragiczne, kiedy ludzie wychodzą z pewnych takich właśnie religijnych założeń, tak jak mamy no, w tych systemach już tradycyjnych. Kastowych. W ściele rzymskim. Gdzie no, to już nie jest kościół. pewnych ludzi Chyba na stanowiskach. To jest, i to jest oni jakby Z punktu stanowiska pewne rzeczy mówią i pewnych rzeczy oczekują od innych, bo mają stanowisko. Nie dlatego, że świecą tą głobożnością. Nie, mają stanowisko. Często Biskupa, prałata, znają, papieża. To, w ogóle nie mają z nim tylko to kontaktu, tylko po prostu zajmują stanowisko. Hierarchia, hierarchia. Tak. System hierarchiczny. Więc czegoś takiego nie widzimy w Nowym Testamencie. I, ob, i opływają w bogactwo, w, w złoto i nie potrafią się tym dzielić. Nie, nie uznają miłosierdzia. Miłosierdzie to jest okruchy z pańskiego stołu. To jest ich miłosierdzie. To jest prywatna firma, która świadczy usługi kościelne. I nie my opodatkowe. Nie chcę na, na za dużo czasu poświęcać, bo to, taka to ja, można analizować na ich temat. iż już napisano, nie jedno. Więc, Ale do nich to nie dociera. Tak, dlatego my się chcemy skupić na tym, co tutaj nas tyduje, Nie, nie, warto w ogóle się nimi zajmować, bo pomaga, nasz walka nasz, walka. Walka, może nie walka, ale e, propagowanie, e, rozświewanie dobra i rozświewanie e, boskiej wiary i nawracanie ludzi nie polega właśnie na walce z Kościołem, nie? tylko na przyjmowaniu i zdobywaniu nowych naśladowców. I żeby ich było jak najwięcej. Bo to zło to wisi nad, nad nami. E, ten miecz demokresa, czy demokresa, przystrzykuje się trzecia wojna światowa. To, co się dzieje w polityce, to jest masakra. Wszystko dąży właśnie do według Apokalipsy Janowej właśnie dąży do końca świata, do końca nie świata, tylko do końca ludzkości tej, która teraz jest. Zobaczmy tutaj też, że apostołowie i starsi nie posłali pierwszego lepszego, żeby poszedł z tym listem, więc Komeła. oni uznali za słuszne posłać z Pawłem i Barnawą wybranych braci, wybranych ludzi. Czyli był Paweł i Barnawa, którego już tam ci znali, ale mówi dodatkowo jeszcze posłali innych braci, Judę i Sylasa, którzy właśnie są tymi prowadzącymi, którzy też są ludźmi, którzy jak tutaj mówiła. Tak, są to ludzie, którzy byli darzeni właśnie zaufaniem. To też później widzimy. Paweł te same rady daje Tymoteuszowi, żeby wybrał ludzi godnych zaufania, którym Tymoteusz przekaże to, co sam otrzymał od Pawła i mówi, którzy też będą innych tak samo wiernie nauczać. Też nie wiadomo, czy nie są natchnieni. No na pewno to właśnie o takich ludzi chodzi, którzy są natchnieni Duchem Świętym, którzy są pełni Ducha Świętego i wiary. Wcześniej nawet widzieliśmy, że gdy przy stołach wybierali do posługi, to też nie wzięli przypadkowych ludzi, tylko ludzi pełnych Ducha Świętego i wiary. Więc każda posługa w Kościele czy większa, czy mniejsza, jest odpowiedzialną sprawą. Bo ponieważ w każdej z tych służb reprezentujemy Chrystusa. Nie ten pierwszy, który siedzi w pierwszej ławce, w pierwszej tej, będzie, tylko ten ostatni, ten malutki, ten najmniejszy. Ten najmniej z najmniejszy. tym już nie bywa. Pan Jezus mówi, żebyśmy nie pchali się na te pierwsze Właśnie. miejsca, jak do stołu to co nie pierwszy. jak ktoś siedzi na ostatnim, to jest najlepszy, to akurat nie, to tak nie zawsze. Nie, nie, ja nie mówię do, dosłownie. Ci ostatni, to to są nie można brać tego dosłownie, nie? Ale... Się spóźniają, szybciej wychodzą, ale różne są chcą postać na tych ostatnich <śmiech> miejscach. To różnie była z tymi ostatnimi miejscami. Wychodzą Ale rozumiemy naukę Pana Jezusa, który mówi, żebyśmy się nie pchali na te pierwsze miejsca, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy <kluzm> myślą, że jak zajmą te pierwsze miejsca, to coś to stanowi o jakiejś wielkości. Dla przykawałki miejsca dostaną. O tym Pan Jezus mówi, tak? Żebyśmy My byli się nie wywyższać. Tak, dokładnie. Więc o tym jest mowa. Jest też mhm. też, ci je, tak, jest. właśnie. Tutaj zobaczcie, oni, oni jeszcze dodają dalej tutaj ten Łukasz opisuje tych właśnie braci, to są ludzi, którzy poświęcili swoje życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, więc to, to są tacy ludzie, którzy idą z tym listem i dlatego jakby ich słowa również oprócz tego co było napisane w tym liście były słowami wiarygodnymi później widzimy, że oni tam mówią różne rzeczy tak? usługują słowem nazywani są prorokami kto umiera w imieniu, w imię Jezusa Chrystusa ten będzie miał życie jakie? tak samo męczennicy za życia na ziemi robią dużo ale po śmierci robią jeszcze więcej, bo stają się męczennikami, stają się tymi, którzy nie żyjąc tutaj, ale dzięki temu, co zrobili, potrafią zdziałać więcej. Myślisz? że po śmierci potrafią więcej zdziałać? Tak. A Nawalny, Nawalny dlaczego wrócił do Rosji? Co? Nawalny dlaczego wrócił do Rosji? Ale czekaj, czekaj, czekaj. Żebyśmy nie odstępowali. <śmiech> nie, nie, ja tylko na, to, to chciałem powiedzieć. Przecież on mógł spokojnie zostać na Zachodzie, i tam walczyć z Putinem. On specjalnie wrócił tu, do Rosji, Tady, żeby stać się męczennikiem. Popatrzmy na Słowo Boże. Aha. Czy Pismo Święte gdziekolwiek nas naucza że męczennicy czy inni święci po śmierci robią więcej niż tu na ziemi. Po śmierci staje się Jan Paweł, stał się święty. <grym> <grym> ale gdzie Pismo Święte o tym mówi? No dobrze, ale ja mówię, to podaję przykład. Ale to nie jest biblijny nie. przykład, nam chodzi o bibliję, biblijny. Biblijny przykład. przykład jest taki, że Pan Jezus wyraźnie mówi, że kto umrze, umiera w imię Jezusa Chrystusa, ma życie wieczne. Nawet kto żyje? Kto żyje, tak, ma życie wieczne. Czyli to życie wieczne po śmierci żyje wiecznie. Czyli może dalej, tak? Jak żyje wiecznie, to może dalej. Ale nie wiemy, co, Ale nie wiemy, co oni robią tam. Jak tak. co robi? Jego, jego sama, sama sama, sama jego imię, sama jego walka tu na ziemi wcześniej. Działa wtedy poprzez właśnie to. No tak, świadectwo tak. ich życia. Właśnie. Świadectwo, no, bo, i wiemy, to nie bo my, to nie bo my, my to... jesteśmy na razie ułomni. Nie jesteśmy tyle doświadczeni przez Pana Boga. Pan Bóg będzie wiedział, w którym momencie, w którym czasie nam dać poznać prawdę znaczy Pan Bóg już tą prawdę objawił, to kwestia... Ale nie każdemu, chcemy nie każdemu. Znaczy Bóg ją daje wszystkim ludziom. No tak, a nie każdy potrafi to przyjąć. Nie każdy właśnie chce przyjąć. Nie a nie potrafi jest nie gotów szukać w ogóle. Tak? Jeżeli Pan Bóg kogoś chce ukarać, odbiera mu rozum proste. Się, Pan Bóg nie za zatwierd. Trzymajmy się tego, co mamy w Słowie, ponieważ jest wiele różnych pomysłów, które możemy mieć, dotyczących Boga, i dotyczących świętych, i dotyczących aniołów, i tak dalej, które są naszymi pomysłami. Nie? Tylko. Albo jakąś kościelną bajką. Ale co my możemy? Albo tradycją, którą możemy nie ma, sobie tylko tu podyskutować. Możemy, nie, my właśnie po to się tu spotykamy nie po to, żeby sobie podyskutować my się spotykamy, żeby czytać Słowo i z tego Słowa uczyć się Bożej prawdy, uczyć się Bożej drogi. Więc dlatego wierzymy, że to Słowo jest Słowem prawdy, Słowem życia, Słowem, które musi nas korygować. Tak, nie wierzy? Myślenie, nasze pojmowanie Boga i naszego życia. Po to czytamy za każdym razem i skupiamy wiersz to. na wierszu, słowo na słowie, bo wierzymy, że tutaj Bóg natchnął te słowa dla naszego zbawienia. Ja uważam, że jeżeli one są natchnione przez Boga, to one są bezdyskusyjne. No ale musimy je rozważać. My ich rozważać tak. My z nimi nie dyskutujemy. Właśnie. My możemy ze sobą tak, dyskutować, ale nie my możemy. Nie nimi z, z tym, co Bóg powiedział. My właśnie chcemy to dobrze zrozumieć. Tylko wiara, to wiara też to nie może być ślepa no absolutnie, właśnie nie chcemy ślepej wiary właśnie ślepa to jest taka, która nie myśli ktoś powiedział ja ślepo to przyjmuję mamy przykład kościoła katolickiego Tak, ale nie, nie, nie wracajmy do tego tragicznego przykładu bo myśmy to wszystko porzucili myśmy wszyscy byli w tym systemie katolickim Z chwilę zostaliśmy w zostaliśmy No. odeszliśmy z tego systemu właśnie dlatego, że chcemy prawdy chcemy słowa Bożego widzimy, że tu jest życie tu jest zbawienie po, poznasz drzewo w owocach jego. Tadeusz, skup się na tym, co tutaj czytamy. Ja wiem, że ty nie masz dzisiaj okularów, nie masz tekstu. Nie mam, nie mam. Nie mogę nawet czytać, bo mi tak oczy mam no. czerwone, czy widać. Trochę, to może więcej skorzystasz, bo tutaj... Mowa jest czym? Srebrem, a milczenie złotym, więc będę milczał. Posłuchaj, bo naprawdę tutaj rozważamy ważne rzeczy i, i, i szkoda, żebyśmy tak skakali po różnych tematach, Dobrze będzie, jeżeli tu będziemy trzymali się no, tego, co tutaj w tym fragmencie mamy, to chcemy rozważyć. Bo tutaj wierzymy, że, to, że każde słowo jest cenne, wartościowe. Tak jak Pan Jezus powiedział, każdym słowem, które z ust Boży pochodzi człowiek żyje. Panie, okay, Tak, który Pan powiedział, są żyć. Tam jeść, tam. Dużo, Dużo, nie, nie, nie, ja nie chcę, nie, ja nie chcę, naprawdę, ja, ja dziękuję, ja bym sam sobie wziął. To był zwyczajny. Ja nie chcę w ogóle ten, ja będę słuchał i analizował. I nie będę się, i nie będę się odzywał. <śmiech> jak coś masz na, na temat do powiedzenia, to jak. Nie, nie, nie, nie ja już naprawdę nie mam. Nie no, ja, ja mam taki tam na przykład podgorączkowy teraz, bo... To wszystko tam zaczyna we mnie ten i ja po prostu będę, będę grzecznie słuchał, jak małe dziecko. Dobrze. Ewentualnie podniosę paluszek, Dobrze. żeby coś zapytać. Dobrze. Zobaczmy, że oni tutaj wiernie przekazują, czyli mamy w 29 wierszu powtórzenie tego, co zostało napisane, więc oni tutaj powtarzają to, co było. Znaczy tutaj mamy tą treść, tak, tego, tego listu w 29 wierszu i czytamy, że oni przybyli do Antiochii, zwołali Zgromadzenie, oddali list i gdy przeczytali, uratowali się na tabacie, z tego ja mam tutaj pocieszenia, tam jeszcze inne słyszałem, jakoś inaczej to było. Pocieszyli się z powodu tej zachęty. Zachęty, mhm. Ok. Wyrażali się zachęcającą treść. Zobaczmy. Tak, to jest. jest. jest. 31 no, wiersz. No, to jest. Kubek jest. Z tego pocieszenia. Tak. Mhm. Zobaczmy. Dziuch no, tylko teraz. Okay. Tak, tu jest takie słowo, które faktycznie oznacza pocieszenie, paraklesji. czyli tak jak Duch Święty. Pocieszyciel, ten, który się wstawia, ten, który pomaga, który wspiera. Czyli tutaj to można przetłumaczyć właśnie jako wsparcie, jako pokrzepienie. No, z powodu pociechy, zachęty. Pociecha, zachęta, mhm. tak, tak. Na pewno była zachęta dla, dla tych... Spójne, tak no tak, tak bo by tutaj było. stanęli przed wystać by, by stać się zaznę, Żydami, obrzezać się i no no przestrzegać tak. całego prawa, bo inaczej, jak tam ci twierdzili, nie można być zbawionym. No to jest nie tutaj wierze, poważna sprawa. przestrzegać to jest takie rozwoje, no to tak. byli pogonani, byli praktycznie nie mieli dostępu nie Jest tak, jakby tutaj zostali utwierdzeni w tym, no tak. że. Bo zobaczcie, w tych, w tych kilku zaleceniach nie ma masy rzeczy, które też powinniśmy robić, prawda? Tam jest powiedziane, żeby się wstrzymywali od nierządu, od, od tego, co zadławiono, a na przykład nie napisali, żebyście się wstrzymywali od kłamstwa, żebyście no. się wstrzymywali od Nie no. kradzieży, żebyście się wstrzymywali od lenistwa. To wszystko jest częścią tego, od czego się musimy wstrzymywać. Więc wiadomo, że oni tutaj ujęli te rzeczy, które były związane z żydostwem. Bo o to chodziło, o tym musimy pamiętać. Że była kwestia, czy mają się obrzezać i czy mają przestrzegać prawa mojżeszowego. I oni wzięli z prawa tych kilka rzeczy, które były kluczową sprawą, żeby tak? mówię, ciągle by wchodzili w konflikt z Żydami. Mhm. Więc to nie znaczy, że to jest wszystko, co oni muszą robić i nic więcej. Tak? Bo niektórzy, wiecie, biorą taki wiersz i mówią zobaczcie, tylko to nas obowiązuje. Nie ma tutaj nic więcej. Wystarczy, że od tego się wstrzymujemy i już to nie o to chodzi, że teraz wszystko inne można robić. Jest masę innych rzeczy, które wierzący nie robią i nie wolno nam robić, jeśli chcemy iść za Jezusa. Więc to nie jest całe prawo Nowego Testamentu zawarte w tym liście, tylko to jest odpowiedź na te właśnie słowa tych byłych faryzeuszów, którzy chcieli, żeby oni przestrzegali całego prawa. I oni mówią, nie, nie, I są pewne rzeczy, które róbcie i będzie dobrze, jak będziecie się tego wystrzegać. Wierz 29. Dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi! Czyli to są tylko pewne zalecenia, które miały regulować te relacje z żydowskimi wierzącymi. I czytamy tutaj, że Juda i Sylas byli również prorokami. I w licznych przemowach, czy kazaniach zachęcali i umocniali braci. I to jest ciekawe, że oni są tutaj nazwani prorokami. Tak? którzy byli prorokami. Yy, nie czytamy ich żadnych proroctw w Nowym Testamencie. Nie ma. tak też pewnie chodziło o się, że zachęcenie, pocieszenie, no, wtedy, no. napominanie na przykład. Że... właśnie. Czyli tutaj no. często nam się proroctwo kojarzy z jakimś takim no, właśnie... no, objawieniem jakoś. Tak mówi Pan i ktoś ono... dokładne słowa przekazuje Pańskie. Natomiast w Nowym Testamencie raczej nie widzimy za wiele takiego proroctwa poza Agabusem. Mamy Agabusa, który przekazuje takie natchnione, objawione proroctwo, więc z pewnością jest to częścią tego działania Ducha Świętego, które jest możliwe. Natomiast często, właśnie częściej widzimy tego typu prorokowanie i też jak czytamy list do Koryntian, gdzie Paweł mówi o darze proroctwa, to mówi o tym proroctwie jako o przem natchnionym przemawianiu właśnie ku zbudowaniu, ku napomnieniu, ku zachęcie, ku pocieszeniu. Czyli to nowotestamentowe, nowotestamentowe prorokowanie, o które powinniśmy się modlić, ma bardzo szeroki charakter. I ja myślę, że dzisiaj często ludzie mówią, no nie ma proroctwa w sporze. Nie? Pytanie, co rozumiemy przez proroctwo. To, że nie ma ludzi, którzy coraz wstają i mówią, tak mówi Pan, kocham Was dzieci, moje, albo coś w tym stylu, to nie znaczy, że nie ma proroctwa. Zachęcanie nie jest, umacnianie jest. No dokładnie, więc to, jest, to, jest, to się mieści w nowotestamentowym prorokowaniu. Tutaj oni zachęcali i umacniali braci w licznych przemowach, jako prorocy. Czyli przemawiali, ja jestem przekonany, że oni przemawiali z natchnienia ducha. Przemawiali w oparciu o Pisma, Starego Testamentu wtedy jeszcze. Przemawiali też opowiadając o tych różnych rzeczach, które, których doświadczyli, które przeżyli z Bogiem, pokazując, jak naśladować Chrystusa. Więc tutaj też widzimy, że ten dar prorokowania nie ma tylko takiego charakteru nadprzyrodzonego, i takiego właśnie, w którym jest jakieś nadprzyrodzone objawienie. Zresztą, czytając nawet starodestamentowych proroków, widzimy, że wiele z ich proroków opierało się na wykładzie pisma, opierało się na powoływaniu się na to, co wcześniej Bóg powiedział u Mojżesza. Wielu, wielu proroków, jak widzieliśmy, mówiło w odniesieniu do sytuacji, którą, która miała miejsce za ich czasów, opierając się na tym, co Wcześniej Bóg do nich powiedział przez właśnie Mojżesza i wcześniejszych proroków. Więc tutaj też jest myślę taki no, właściwy nasze. No ale co, do, ale co do tego, co do na przykład napominania. No, to też jest na przykład napisane, żeby upominać, się na przykład w duchu łagodności, Ta. miłości, no to wiadomo, że to jest też y, dar duchowy. Tak? Tak, no. tak. Ta? Że to nie z ciała, tylko właśnie z ducha. <grym> no tak powinno być przynajmniej. No, no, nie odwrotnie, no. odwrotnie, ale powinno być tak jak. <grym> to niektórzy to wiesz, że to jest jeszcze dopiec. <grym> no, no, no to już na pewno nie jest w mieście. Dzisiaj mamy pewnych ludzi, których nazywa się prorokami. Natomiast niekoniecznie oni odzwierciedlają ten nowotestamentowy charakter proroctwa. Raczej są to ludzie, którzy no, mają jakieś rozeznanie i na podstawie tego rozeznania, albo jak twierdzą, duchowego natchnienia, coś zapowiadają jakieś rzeczy, które często się nie spełniają, nie realizują, ale ci ludzie nadal są uznawani z jakiegoś powodu za proroków. To dla mnie jest bardzo niepokojące, jak właśnie ludzi, którzy ewidentnie mówili rzeczy niezgodne z nauką Nowego Testamentu, albo zapowiadali rzeczy, które się nie spełniły, nadal są nazywani prorokami. Szkoły prorokskie, a innej tak, więc to jest tragiczne, że nie ma takiego właśnie duchowego, trzeźwego rozeznania i właśnie biblijnego e, upewniania się, czy to, co dani ludzie mówią, jest w ogóle nauką nowotestamentową. Dzisiaj słucham akurat taki fragment. Ktoś mi tam przesłał, prosił o, to, o mnie tam, ja nie chciałem tego słuchać, ale w końcu mówię, ale dla ciebie to posłucham. Słuchałem fragmentu jednego z aceranków Andrzeja Cyrkasa, który tam po raz kolejny banował nakrywanie głów przez siostry, twierdząc, że jest to niepotrzebne. I jego, jeden z jego, jedna z jego wypowiedzi brzmiała w ten sposób, że jeżeli kobieta jest... Mówi tak, są pewne przypadki, kiedy kobiety powinny nakrywać głowę. Na przykład... Kiedy kobieta jest nieposłuszna swojemu mężowi. Skąd on to wziął? Gdzie Biblia mówi, że kobieta ma nakrywać głowę, jak jest nieposłuszna swojemu mężowi? To chyba, w, nie wiem, na muzułmanie chyba nie mają takiego pomysłu. Ale on coś takiego wypowiada z takim autorytetem, z taką pewnością siebie. I w ogóle nawet nie kwapi się, żeby to jakoś biblijnie uzasadnić, po prostu taką mądrość swoją wypowiada. Nie? No i dla mnie to jest tragiczne, że ludzie słuchają tego i nie ma żadnego rzeczowego komentarza po jego wystąpieniu, które jest pełne tego typu wypowiedzi. Jego opinii, jego po prostu zdania na ten temat w ogóle nie odnosi się do tekstu biblijnego, do którego pije. Tylko sobie swoje, jakieś, mówię, wymyśla rzeczy. No to jest dla mnie tragiczny przykład takiego właśnie dzisiejszego autorytetu, chyba w jego mniemaniu i jemu podobnej, którzy mają swoje zdanie i wypowiadają jak słowo Boże. To jest jakaś ich tego uwarunkowania w Piśmie. Więc dlatego czegoś takiego nie uważamy za prorokowanie. Nie możemy uznawać za prorokowanie czegoś, co przede wszystkim przeczy Słowu Bożemu. Albo nie ma, nie ma uzasadnienia. Są fałszywi prorocy. Słuchaj to jest Ewangeliczna. Ewangeliczna. No. To, to wcale są w Nie, tam w to, to nie on jest w Bielsku Białym, ale ma placówki w całej Polsce. Placówki i zbory, tam już ponad 100 w ciągu tych paru lat w co? covid 70 ileś placówek tak. i 30 ileś tak. zborów, rzekomo. Ja troszkę znam, niektórych tych ludzi z tamtych... Kijów, Ciekawe ileś tego ...zborów. Nie, nie, nie, nie warto tutaj wersji też wersji Jego atakować, raczej modlić się o Natomiast no jest to tragiczne no, mówię, to wersji, Jest to tragiczne, że to Tego typu wypowiedzi Padają publicznie W jakiejś tam szerokiej przestrzeni, przestrzeni I nikt na to Nie wszystko, reaguje Tylko nie mhm. nie to tak gdzieś się płynie, płynie zapewnik. I i ludzie są tak ślepo wpatrzeni, że w ogóle jakby nie analizują tego, co jest mówione. Bo to mówię, wystarczy wziąć do ręki Słowo Boże i widać, że to nie ma żadnego pokrycia. Więc to jest tragiczne, że dzisiaj, bo wiadomo, czasy Nowego Testamentu apostolskie to są czasy, kiedy wiele rzeczy jeszcze jest nieznanych. Tak, tak jak tutaj, są bracia z byłych faryzeuszów, i oni mają swoje przekonania. To są prawdziwi bracia, wygląda na to. To nie są jacyś faryzeusze, którzy chcą niszczyć Kościół. To są bracia, którzy się nawrócili z faryzeuszu, ale są przekonani, że trzeba się obrzezywać i trzeba przestrzegać. Czyli z powrotem do Starego Testamentu. No, ale oni tego właśnie nie rozumieją, bo no. skąd mają rozumieć? Jeszcze nie ma Nowego Testamentu, nie ma jeszcze nauki apostolskiej w Piśmie. Natomiast my dzisiaj mamy całą naukę apostolską, mamy 2000 lat historii i mnóstwa błędów, dziwactw, dramatów, które się wydarzyły, więc mamy się na czym oprzeć i zobaczyć, jakie są skutki odstępstwa od Słowa Bożego, jakie są skutki wywyższania ludzi, czynienia z ludzi jakichś niepodważalnych autorytetów, to przecież tego jest mnóstwo. W całej historii Kościoła widać, do jakich dramatów doszło, kiedy właśnie zaczęto budować piramidę władzy, kiedy zaczęto ludziom dawać jakieś niepodważalność, nieomylność stworzoną niewidzialne dogmaty, tam, tam gdzie dominuje pieniądz, a w kościele katolickim pieniądz dominuje, więc nie może być dwóch bogów. Albo Bóg, albo Mamona. A tam też jest... I ale to, to i też to. właśnie z czegoś wynikło, tak? To właśnie wynikło z odstępstwa. Odstępstwa właśnie od? Od nauki pana Jezusa. No tak, tak, ale był ograniczony dostęp do nauki Jezusa. Specjalnie to przecież no, ja. to nie, nie no, można było. No, tak. Już po. Od się nie można było. Po jest pierwszym soborze, jest... gdzie było Pismo Święte już, tak? Yy, uznane, przyjęte, tak? Po pierwszym soborze to było? Nie, nie. To dopiero jest 350 rok, kiedy. Koło 350 roku, kiedy cały kanon Nowego Testamentu. Kanon, kanon Nowego Testamentu. Ustalony. Natomiast jakby już wcześniej, te wszystkie apostolskie pisma były traktowane jako pewne. Przez pierwsze te trzy wieki, zanim ten sobor już tam się zgromadził i zebrał ten cały kanon po długich dyskusjach, to te wszystkie pisma apostolskie były przepisywane, Ale... rozsyłane. Mamy tysiące manuskryptów. Więc one są wynikiem tego, że od początku były traktowane właśnie z tym autorytetem apostolskim. Oni uznawali je za natchnione i za, za Boże kierownictwo. I później mówię, mając już cały ten, ten kanon zebrany, te wszystkie, wiadomo, pisma, które były wiarygodne, pochodziły z wiarygodnych źródeł. Ale one były natchnione? No natchnione, tak, dlatego że tutaj Paweł nie przemawiał, czy Piotr, czy Jan, bez? W swoim imieniu. Nie w który imieniu mówił o tym, co zostało im objawione. Postoł Paweł wyraźnie o tym mówi: że te rzeczy nie przyjął od człowieka, ale zostały mu dane w, przez objawienie. Przez objawienie. Jezus Chrystus mu te rzeczy objawił. I to samo dotyczy Piotra, Jana, Jakuba. Więc to są ci, którzy przekazują naukę apostolską, naukę też Chrystusową. Widzimy, I że w tej Biblii z tego pisma nie można nic zabrać i nic dodać. Dokładnie. Więc tutaj widzimy tych braci, którzy przemawiają jako prorocy, jako właśnie ci natchnieni Boży, zachęcają, umacniają braci i czytamy, że później po jakimś czasie, nie wiemy jak długo tam byli, zostali odprawieni w pokoju i wrócili do apostołów, do Jerozolimy. Natomiast Sylas postanowił tam pozostać a Paweł i Barnaba dalej też tam przebywali, nauczali, głosili słowo Pańskie. Natomiast po jakimś czasie Paweł powiedział do Barnaby wróćmy i odwiedźmy naszych braci we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć jak się mają. Czyli zobaczcie, nie zakładali, że teraz skoro oni się nawrócili, skoro przyjęli Słowo, nawet wielu z nich wyznaczyli starszych. Jednak odczuwali taką Potrzeby. potrzebę czy, czy wręcz powinność, żeby tych, którym głosili Słowo, których przyprowadzili do Chrystusa, żeby teraz ich dalej utwierdzać, umacniać, upewniać się, że idą we właściwym kierunku. Dobrą Cimy, Jak w wielu zborach, po założeniu zborów i ustanowieniu starszych, nie zawsze wszystko szło w dobrym kierunku. Mamy list do Koryntian, gdzie mamy masę problemów, które tam były. Mamy list do Galacjan, gdzie było straszne odstępstwo od, od Ewangelii Chrystusowej. Mm -hmm. Mamy list do Kolosan, gdzie... Zamiast Chrystus w centrum, zaczynają w centrum wchodzić żydowskie obrzędy. Zaczyna być cześć oddawana aniołom. Ludzie zaczynają mieszać chrześcijaństwo z jakimiś popeńskimi koncepcjami i żydowskimi koncepcjami starożytamentowymi. Więc tutaj widzimy, że Paweł jest świadomy, że nie wystarczy tylko wystartować, ale trzeba też pielęgnować. Trzeba pomóc im lecieć dalej. To, co, to, co Bóg zapoczątkował. Możemy być, a przecież tam Duch Święty się zatroszczy, mm. przecież mają Boga, mają Ducha Świętego, no nic nie potrzebują. No nie, właśnie widzimy, że potrzebujemy siebie, potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy zachęty, potrzebujemy napomnień, potrzebujemy korekty, potrzebujemy ciągle, chociaż już tak wiele mamy. Niech ta nasza ta tutaj właśnie działa po to, żeby krzewić to, żeby to rozprzestrzeniać, żeby to dało plon. Tak jak tak. ziarno, jedno ziarno daje 30, 50, 100 kropny plon, tak u nas powinno być. Tak, dałby bułko, to się modlimy, żeby był taki wzrost, ale wiemy, jak dużo trzeba pielęgnować. Tak, podlewać. Jak ciągle te chwasty, niestety, wyrastają. Żydowskie, tak? Różne. Różne. Stary Testament. Jehowi, różnych rzeczy się mnoży. Zielonoświątkowcy. My nie ja byłem na, takich, byłem na takich spotkaniach we Wrzeszczu. Jak przechodzę we Wrzeszczu, to stoją właśnie z tymi swoimi materiałami. I ja tak zapytam się, czy macie Biblię Jehowych? A co, jesteś świadkiem Jehowych? Tak, jestem świadkiem Jehowych. Chciałbym ją otrzymać. Nie mamy. No to źle, to niedobrze. I zaczęliśmy dyskusję. W końcu zablęsił do takiego momentu, że powiedzieli, wie Pan co, my się przygotujemy, przyjdzie Pan jutro. i Przyszedłem jutro, ich nie było. Zmienili miejsce. Uciekli. Tak też bywa niestety. No po prostu nie są w stanie postawić swoich argumentów przeciwko naszym argumentom, Jezusowym. One są zbyt mocne i ich zwalają znowu. Paweł Zachęcał Barnawę, żeby właśnie odwiedzili tych braci, żeby dalej im pomóc, wesprzeć, pielęgnować. Natomiast Barnawa chce dać drugą szansę Jan, Janowi, który był też zwany Markiem. Chciał go zabrać ze sobą, ale Paweł nie chciał zabrać ze sobą tego, który odszedł od nich już wcześniej, podczas pierwszej ich podróży misyjnej. Pan Filii Marek porzucił ich i zawrócił i nie uczestniczył dalej z nimi w tej pracy. I zobaczcie, mamy tutaj dwóch pobożnych braci pełnych Ducha Świętego. Barnaba widzieliśmy był człowiekiem no, nieprzeciętnym, naprawdę Boży człowiek, bez dwóch stan. Wielki, wielki Boży człowiek, z wielkim sercem, z wielkim sercem dla innych ludzi. Paweł, no bez wątpienia, Boże Apostol, natchniony Duchem Świętym. Tyle co zrobił tam właśnie w tej, to, to dawna Chorwacja, dawna Turcja, dawna Grecja, Cypr. Tak. To wszystkiego misyjne to właśnie te podróże. To. Więc tutaj. Mamy... I w końcu jak skończył? No, jest... tragicznie skończył. No, ale tragicznie. No, Na ziemi? Ludzku, tak. Pan Jezus też? Po ludzku rzecz biorąc. No tak. tak. To była chwalerna no, się, To się, wierza, się, się, dokładnie. się Więc Paweł mówi, rozstać się z życiem to coś daleko lepszego. lepszego. No, no, więc tutaj nie patrzymy no, na nie. niego jako na... Bo życie tu na ziemi, wiadomo jakie jest. jest. No. A jakie więc... to jest, jest sformułowane, przepraszam, w tym trzydziestym No na przykład ostre nieporozumienie było między tak. nimi. No. A to jest tylko nieporozumienie. No, do ostre kłótni. Tak, teraz zobaczymy tutaj mamy w oryginale. To, że już się nie to tak, tak, to słowo oznacza taką właśnie zmaganie, dyskusję, dysputę. Bez konsensusu, yy, Bez noży. Czyli było, Nie była niezgoda, było nieporozumienie, było, no, to jest jedno słowo w grece, które, które opisuje... A czy wiemy, czy Paweł z Barnabą się tam spotkał, jak... jak tam? Po tej kłótni? Po tej kłótni? Tak, czy no, no, czytamy. znowu już są razem, także Paweł jak najbardziej. Tutaj nawet wygląda na to, że później Marka przygarnął i nawet prosił o jego posługę. Najprawdopodobniej, kiedy pisze drugi list do Tymoteusza, to prosi, żeby posłał Marka. I najprawdopodobniej chodzi właśnie o tego. Chociaż w pewności... Grzech, ma. grzeszenie jest rzeczą ludzką, a wybaczanie jest rzeczą boską. No pytanie, czy tutaj możemy mówić o grzechu w tym przypadku? Obaj mieli uzasadnione argumenty, tym, co... Ale mieli do siebie w stosunku do siebie jakieś animozy, jakieś... No właśnie nie, to nie wygląda, żeby oni mieli animozy. Ja tutaj nie wygląda, żeby sami Ale w dyskusji? To nie było ani samolubne. Oboje, obojgu zależało na podobaniu się Bogu. To jest piękny przykład ludzi, którzy obaj chcą y, wielbić Bogu. Ale nie idą jedną drogą. Mają inne zrozumienie no co do pewnej kwestii, tak jak tutaj, czy go zabrać, czy go nie zabrać, dać mu drugą szansę. Zawsze 15. trzeba dać drugą, trzecią, i czwartą, i piątą. Czasu w naszej dyskusji są dwie wózce wózce różne nasze strony. Pan mógł się do tego przyznać, się drogo nie stało, Panie było radykalne, żeby odejść i z tego człowieka innego wziął i nic się nie stało. Ile razy mamy wybaczać? czy 7 czy 77? Tak, tak, tak wyjedzie, tylko, że to są sytuacje... Tutaj. tutaj mamy poważną sytuację, ponieważ to się wiązało z kosztami. To się wiązało z zaangażowaniem. A to są skutku. tylko rzeczy materialne. Aha. Nie, nie. Te materialne rzeczy też musimy nimi wiernie szapować. To nie jest tak, że teraz możemy sobie swobodnie datki od biednych braci i sióstr, bo tam często tak było, że bierni ludzie dawali to Ta Tak się się w Co mówię. Taka, taka podróż, Taka, takie, Jezusowa przy... przypowieść, tak? Oj. Poczekaj, bo ty miałeś słuchać, a ty znowu tutaj nadal non stop. Masz problemy ze słuchaniem raczej. Ja wiem, bo mi słoń depnął kiedyś na ucho. No, Także tutaj mamy, jest to jeden z takich przykładów pobożnych ludzi, którzy wcale nie grzeszą. To nie to, że Paweł nie miał przebaczenia, że brakowało mu miłości. Absolutnie nie. On po prostu nie miał zaufania do tego człowieka, który zawiódł wcześniej. Nie miał podstawy ku temu. I teraz jego zrozumienie było takie, że teraz jest to ryzyko brać znowu kogoś, kto w połowie się drogi wycofa. Że dajmy mu czas. Niech dojrzewa. Niech, niech, niech jeszcze troszkę skoro ich opuścił, to też teraz, jak go weźmiemy po raz kolejny, no to jaki to będzie wychowawczy dla niego środek, tak? Właśnie, może właśnie to zadziałało, że potem Marek jakby... Okay. Ale nie wiadomo, jaki był powód, dlaczego ich opuścił. Nie, no nie wiemy, jaki był powód. Fakt no właśnie, jest... jaka była przyczyna? Najprawdopodobniej, nie była to, gdyby to była uzasadniona przyczyna, to Paweł z pewnością by nie, trakt, nie traktował go w ten sposób. Gdyby się rozchorował, nie wiem, był bliski śmierci, coś mu się wydarzyło, gdzie musiałby wracać, no to żeby kogoś osądzili, rzucał Żeby kogoś osądzić, sąd musi wysuwać jednej strony i drugiej strony. Dajmy szansę jednym. I drugim. zarówno Paweł i Barnaba znali te strony. Oni byli świadkami tego, co się czyta. Tam jest to napisane w taki sposób, że to wskazuje, że było to niewłaściwe. To, że ich porzucił, to, że ich opuścił w drodze, raczej wygląda na to, że albo się wystraszył tych prześladowań, które tam były, Albo ta droga była zbyt uciążliwa, bo to przynajmniej oni pieszą ogromne odległości. Tysiące Te podróże tysiące. też nie były wygodne, to nie pieszą klasą sobie nie jechały. Nie, nie, nie pendolino, tylko, tylko po prostu tak. No To wszystko było takie... Ja tutaj mam takie dopsze, 4,5 tysiąca kilometrów ta droga podróży no. miała, Chur. więc... No. Co to jest? Co? No, ale może... Na rowerze. Na osiołku. dużej mierze. O, na bierze, część tam statkami, wiadomo, O, nie? statkami, tak. Ale wszystko jedno, to były ciężkie wyprawy i pan uznał, ten się nie daje. No, po prostu. jak Za powiedział, wcześniej, no. kto wchodzi do Królestwa Bożego szeroką bramą czy wąską? Ciężką, trudną. Jaką? Właśnie, Wąską, bo... ciężką, trudną bramą. Właśnie... Też, też, przeczytałam kiedy kiedy Marek był krewnym Barnaby, więc tak, też były tak. powiązania rodzinne. Wiadomo. Też miało... no, więc to też miało znaczenie. Może go lepiej znał. Może też jakoś bardziej go darzył zaufanie. Paweł go na tyle może nie znał. Więc tutaj mamy, mówię, obaj nie kierują się egoizmem. To jest tak. ważne. Tutaj ani Paweł, ani Barnaby nie kierują się względami osobistymi. Kierują się rozpoznaniem sytuacji, którą mają inną. W służbie zaufanie jest wielka rzecz. Że jeżeli idą ludzie i służą Bogu i jakiegoś zaufania nie ma ktoś, no to powinno się potem tego, dobrze Paweł bo on czekał, żeby ten odnowił to zaufanie. I pewno Co tak musimy. się stało, bo potem już dalej kiedyś, służą Kiedyś, za dawnych czasów, twoje, czasy to były dżingi z Hana. to Mówię, abstrahuję tylko, że... Tylko krótko. Krótko i na temat, bardzo krótko. Posłaniec, goniec, który przekazywał pisma do następnych miejscowości, potrafił dziennie zrobić 300 km na koniu. Bo mu te wierzchowce zmieniano w trakcie jego jazdy. Mhm. Już były przygotowane, gotowe do drogi, tylko się przysiadał. Potrafił tak 300 km. Czytane, żeby podróżowali. No nie, no mówię tylko. Oni tutaj szli albo pieszo, no, no, no. albo pływali od czasu do czasu gdzieś tam. No, no jakiś osiołek kam. po drodze się nie znalazł? Proszę. Osiołek się nie znalazł. Po no nic o tym nie czytamy. No, czytamy, właśnie. że szli, o tym czytamy, że przeszli. Przeszli, przeszli że. Przeszli. Użyte są słowa, które sugerują, że szli pieszo. Takie słowo jest użyte. Nie ma słowa, by jechali. Ale można iść 5 km na godzinę, a można iść 10 km na, <laughs> ale na godzinę. ale nadal iść. Ale nadal iść. <laughs> A tam, jak popatrzymy na mapę, tereny nie <śmiech> są łatwe, są górzyste, doliny, naprawdę trudne tereny, więc to nie było łatwe, tylko jak się Tylko jak dawę. się w górach liczy czas, to nie liczy się w kilometrach, tylko liczy się w godzinach. Dokładnie, więc widzimy nieporozumienie, widzimy jakiś tutaj zatarg między nimi, dochodzi do dyskusji, które nie potrafią rozwiązać i się rozstają. Co nie znaczy, że teraz są na siebie oburzeni, pogniewani, że teraz sobie o sobie źle mówią. Myślę, że tutaj po prostu nie byli w stanie dojść do porozumienia. I czasami tak jest, że wierzący ludzie. Dajmy sobie czas. Nie, nie uda im się dojść do porozumienia. I albo będą czekać, albo będą dadzą sobie więcej czasu i w końcu uda im się dojść do porozumienia, albo po prostu idą no, się tak I to też nie jest złe. To też nie jest jakieś e... straszne, straszne. No złożę, prawda? Tak, rozumiem, że... Są pewne kwestie, co do których możemy miłować, braci, tu czy tam, ale nie musimy być razem w jednym zborze. Nie musimy, być, nie musimy ramię w ramię wszystkiego z nimi robić. Co nie znaczy, że nie mamy ich miłować. Co nie pazem, znaczy, że nie pazem, mamy mogę powiedzieć? Jedno zdanie. To nie sztuka Miłować kogoś, kogo się kocha. Rodzinę, najbliższych, tak jak tutaj my. Sztuką jest kochać wroga nieprzyjaciela. No, to już jest inna sprawa, ale tutaj mówimy o ludziach wierzących, gdzie mamy odmienne podejście do pewnych rzeczy i mówię, idziemy odrąbnymi drogami, co nie znaczy, że dalej nie idziemy drogą Chrystusa. Tak. Nie musimy zawsze we wszystkim iść tą samą drogą i żeby dojść w tej do... samym towarzystwie. O, tu też przede wszystkim nie jest mowa o nienawiści. Tak, czy czymś, tak. Tak. Po prostu, no, każdy poszedł w drugą stronę. Dokładnie. Poruszyliśmy drażliwy temat, więc zmieńmy temat. Nie, nie, no nie, tutaj no, to my jest inny temat, to my nie chcemy jest... nie. Ale ile czasu to będziemy go drążyć i dojdziemy do jakiego to, wniosku? Nie, króciutko. To do, dochodzimy do właśnie takiego wniosku że wierzący ludzie mogą czasami się nie zgadzać, ale iść, i mogą dalej służyć Chrystusowi, chociaż nie muszą tego robić. Mogą robić to odrębnie i nie muszą sobie przeszkadzać, nie muszą sobie jakoś tam o sobie źle mówić, bo tutaj czytamy, że Paweł, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie sylasa, czyli wziął jednego z tych braci, który poszedł z nim do Antiochii z Jerozolimy, tego właśnie proroka, Sylasa, nauczyciela. Więc wziął sobie zamiast Barnaby kogoś innego i udał się w drogę. A wygląda na to, że Barnaba chyba z Markiem gdzieś tam się udali. Na Nie wiemy, tutaj o nich już nic nie... Tak, on wziął na cypr, czytamy, tak, odpłynął. Więc Barnaba poszedł w jedną stronę, a on poszedł w inną stronę z Sylasem. Przemierzał Syrię, Sylicję umacniając zbory. Czyli to, co planował, to realizował, a pa Barnaba z Markiem popłynęli na Syr, gdzie też wcześniej Paweł był, więc tam też byli wierzący, gdzie prawdopodobnie też im służyli i, i umacniali braci, idąc w to miejsce. Więc to, myślę, jest taki przykład no, też dla nas pocieszający, że jak się z kimś nie możemy dogadać, no to nawet Tacy wielcy mężowie czasami nie potrafili się dogadać. I to nie znaczy, że teraz jesteśmy... Ktoś musi być w błędzie, ktoś musi mieć jakieś złe motywy. Nie zawsze. Po prostu czasami pewni ludzie... inaczej myślą. Tak. Ze sobą nie mogą współpracować, co nie znaczy, że nie mogą służyć Bogu odrębnie. Ci tu, inni tam i, i mogą o sobie dobrze myśleć i modlić się o siebie i tak jak można wspierać siebie. Nie zawsze... Wróg jest naszym wrogiem. Może być naszym nieprzyjacielem. A nieprzyjaciel wroga, czy wróg mojego wroga, jest moim przyjacielem. Oj, to ja Tak, bo wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. pełen mądrości, przeróżnej. No nie, no tak, tak wychodzi, nie? Stalin powtarzał kłamstwo, i ono stało się prawdą. Tysiąc razy powtarzał. O, o tym, o Katyniu i stało się prawdą. No, czytajmy XVI rozdział <grym> dziejów apostolskich. <grym> no, co, Czytamy tutaj dalej o Pawle i Sylasie, którzy dotarli do derbę i do Listry. I był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka.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 mamy sytuację, gdzie dopiero co ustalili, że nie ma potrzeby obrzezywać takich ludzi jak Tymoteusz, chociaż miał Żydówkę, matkę, ale ze względu na Żydów. Żeby nie móc teraz, bo nie mógłby z nim wejść do synagogi. Na zatwardziałość serca Wiecie, Żydzi nie chcieliby z nim jeść, jakby nie było brzezane, bo to były rzeczy, o których oni się pytali najwyraźniej. Muszą być pokarmy koszerne, ręce czyste. Wiele rzeczy byłoby przeszkodą, jeśli Paweł nadal chciał, a widzimy, że taka była polityka Pawła, jeśli chodzi o jego usługiwanie, że on zawsze najpierw szukał synagogi. Zawsze szedł do synagogi, zawsze najpierw szedł do Żydów. Do ogniska zła. Tak jak nauczał w liście do Rzymian, że Ewangelia jest najpierw dla Żyda, potem dla Kreka. I on się tego trzymał w swojej posłudze. Więc dlatego go obrzezał, mimo, że to nie było potrzebne. Ale też Paweł nie widział w tym szkody dla niego. W takim sensie, że teraz to obrzezanie nie było tym, żeby Tymoteusz był zbawiony przez to, żeby Tymoteusz faktycznie mógł stać się częścią ludu Bożego. Przypuszczam, że Mu to wytłumaczył, że wyjaśnił Mu, że jeżeli chce z Nim jechać w drogę, to będzie miał kłopoty jako nieobrzezany i w tym momencie nie będzie miał dostępu do Żydów, jakie miałby, gdyby było obrzezany Czemu Jezus Chrystus dał się ochrzcić Janowi w wodzie? Wodą. Czemu? No, to pytasz, czy masz jakiś pomysł? Nie, no pytam się, czemu dał się Jezus Chrystus ochrzcić Janowi Chrzcicielowi? Dlaczego? Dlatego, żeby się utożsamić z, z grzesznikami. Właśnie. Chociaż sam nie Chociaż był, nie tak, musiał. Chociaż nie był grzesznikiem. Dokładnie tak samo tutaj. To jest właśnie ten, Ty ten sam. Muteusz też ponosi tę ten, ten, ten, przykrość, bo to przykrość dla ale mężczyzny. Na to zatwardziałość sam. serc ich właśnie to zrobił. Natomiast tutaj właśnie chodziło coś większego. I to też nam pokazuje, że czasami musimy iść na pewne ustępstwa wobec pewnych ludzi. Czasami musimy się schylić, żeby potem się pomóc. Jeżeli one same w sobie nie są grzeszne, tak? Wiadomo, że nie możemy iść na ustępstwo grzechu. Ale jeżeli coś nie jest grzechem, to jesteśmy gotowi pójść na różne odstępstwa. Tak? Zrobimy pewne rzeczy, które są zwyczajowe, które są jakimś tam dla kogoś jakąś tam świętością, ktoś uważa, że tak czy inaczej. Jeśli one mówią, nie są grzeszne, nie powinniśmy mieć problemu. Że jeśli chcemy pozyskać tych ludzi, jeśli chcemy usłużyć tym ludziom, jeśli chcemy mieć społeczność z tymi ludźmi, a widzimy w nich ludzi, którzy albo właśnie potrzebują Chrystusa, tak jak tutaj, albo są to nasi bracia, siostry, którzy w pewnych sprawach mają jakieś tam swoje tradycje, ale to nie są grzeszne tradycje, tak? Są, są, są miejsca, gdzie na przykład nie wolno mieć brud. nie? Więc jak ktoś ma brodę, no to nie będzie teraz robił chyba z tego problemu, żeby ogolić brodę, żeby być snu. poświęci brodę. Uważają, że nie można mieć brody, Albo odwrotnie, że są takie, które hmm. muszą mieć brodę. No to zapuszcza brodę. To. To. To <śla> teraz lepiej. pytanie, czy to A będzie dla nas już przeszkoda, że ja teraz, co za głupota tego? No głupota, no. No, ale... Ale gorzej jest tam, z tym, gorzej z włosami. Ty tak, no tak. Bo no, jak mi wyszły w, w życiu nie nie... najlepiej włosy, <laughs> to co? Nie, no mówię, są rzeczy, które nie są grzechem, Są jakąś ludzką tradycją, są jakimś tam zwyczajem, są tak, jakimś tam obrządkiem. Więc teraz pytanie, czy będziemy z tego robić pożarne? Jeżeli tam tak uważają, tak robią... Ja myślę, że z takich rzeczy nie powinniśmy robić problemu. I tutaj mamy przykład tego. Paweł robi coś, czego nie musiał robić. I też w liście do Rzymian pisze, że dla wszystkich, czy to w Koryntianie, z pierwszym Koryntian chyba, że dla wszystkich stał się wszystkim. Dla Żydów stał się jak Żyd. Dla tych, którzy są bez prawa, jakby nie miał prawa, chociaż jest pod prawem Chrystusa. Więc tutaj widzimy tą jego elastyczność, taką postawę pozyskania ludzi, usługiwania ludziom i tam, gdzie trzeba jakieś odstępstwo zrobić, które, mówię, nie jest grzechem, które nie jest jakimś zaprzeczeniem Ewangelii, bo widzimy później, kiedy Piotr przychodzi tam do Antiochii i, i zaczyna robić rzeczy, żeby się swoim braciom z Jerozolimy nie narazić no to Paweł go ostrokarci, bo to już było zaprzeczeniem Ewangelii, to była obłuda. Więc tutaj widzimy, że jest różnica między między jakąś e, ustępstwem, takim zdrowym, a obłudą, gdzie, gdzie po prostu no, nie możemy, nie możemy e, pójść na żadne ustępstwo, jeżeli coś jest, coś jest złego, coś jest obłudnego, Ja tylko to odpiszę, z Księsia. Jestem ja. na Czy nie będzie świeta? Takiego etui i Starego. Trzymasz? Dlaczego A tutaj. No, tam. A no, nie A no, mam no, To no, To no, To To Więc tutaj widzimy, zobaczcie, Paweł mówi, ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. Czyli hmm. nawet gdyby to była kwestia y, gdzieś tam, to może nawet by nie pytali, kto wie, ale tutaj wiedzieli, wszyscy wiedzieli. Tak, i jakby od razu by, to zobaczyli to smawę. Żana była Żydówką, nie? Ma żydówką. Mama. mama. Mama była, mama była Żydówką. Jego była żydówką. Więc jakby no... Że... Czyli wyszłaś Greka nad Żydówką. Znaczy nie, nie. Tutaj no, raczej nie o to no. chodziło. Tutaj chodzi wyraźnie tylko i wyłącznie ze względu na tych Żydów. Na tych dlatego, Żydów, tak. Nie jest z tym problem. Ponieważ no, wiedzieli, że jego ojciec był grekiem, więc od razu by zadali pytanie, no. czy jest obrzezany. Jak jest obrzezany, to okej, okay, Nie ma problemu. Nie? nie jest obrzezany, jest problem. <laughs> I przechodzili przez miasta przekazywali powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie postanowienia, czyli dalej te, to, co tam uchwalili w Jerozolimie, wszystkim teraz kolejnym o tym opowiadali, aby je zachowywali i czytamy, że zbory potwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę. To jest niesamowite, że widzimy w tym wczesnym kościele, kościele że każdego dnia Pan przydał. Więc to jest coś pięknego, że tutaj no, każdego dnia ludzie się nawracają. Dzisiaj w sumie też się nawracają. Patrząc globalnie na świat, no to możemy powiedzieć, że też każdego dnia Pan przydaje. Tu przydaje, tam przydaje, ale mhm. chciałoby się widzieć pośród nas, prawda? Ale ja tam nie Masz jakąś wiedzę w Polsce, jak jest w tym Wiesz co, no nie wiem jak dokładnie to się dzieje, też wiesz, mam wątpliwości co do wielu nawróceń tak zwanych i do wielu tak zwanych yy, no, wierzących, którzy się pojawiają i są chrzczeni. Już tyle słyszałem tragicznych historii, nawet dzisiaj jeden do mnie dzwonił, prawda mi jak jego żona na siłę ochrzcił, kiedy nie była nawrócona. Mhm. I, I do dzisiaj gdzieś no, jest w takim dylemacie, bo... Ona co prawda chyba sama siebie nawet nie uważa za nawróconą, ale pod wpływem jakiejś presji, pod wpływem, wiecie, takiej zborowego entuzjazmu dała się ościć, jako dojrzała, dorosła, inteligentna osoba. I czasami ludzie niestety... Pod... Ja widziałem, samo takie wideo oglądaliśmy, wiecie, przychodzi mężczyzna z kobietą do sztu, ona przechodzi do sztu. nie? I Bartek Kurylas mówi do jej męża, a ty co? Mówi, po co przyszedłeś? Przyprowadziłeś ją, dawaj do wody. Nie może. A on po prostu, tak, tak, jest no, nie jest nie żadna zabawa. I on po prostu, mówi: dawaj, ty też musisz być ochrzczony. A ten facet widać, jak to, przecież on jest, widać nawrócony facet. Nie no, jak przyprowadziłeś, się po co, żonę dajesz ochrzcie, sam się nie ochrzcisz. No po prostu takie rzeczy. I teraz wiecie, no, ktoś to filmuje, jak ten, jak to, i, ten, i ten, ten chyba zdał się ochrzcić prostu... ludzie to oglądają powiem. no tak, a potem puszczają to w internet I teraz ja patrzę na to i sobie myślę no co tu się dzieje jest jakiś jakiś Brak zrozumienia o co tu chodzi, przecież chrzest to nie jest zabawa, to nie jest jakaś deklaracja, wiecie, którą tak można zrobić na zasadzie, twoja, żona to ty też się powinna mm -hmm. się ochrzcić, no. Twoje dziecko się chrzci, czy tam ktoś się z rodziny chrzci, no to ty też się ochrzci, nie bo co teraz to jest gorzej. No tak, no, mężczyzn na przykład się nawróci wiesz, i, i da się oszuć no, i wtedy już cała rodzina od razu bieżąca. Tak. No, ale to wiadomo, no tak, jak to jest wiara. Nie? To tak właśnie, no, jak, jak cała Polska się nawiościła no, i, i krzest Polski ja mówię, był i wszyscy stali się chrześcijanami. Widzimy, do czego to no, potem o, prowadzi, nie? Do jakiej no, wiary. No, nie chodzi, no, o więc, więc to są Kurylas? Tak. Tarnowskie Góry. No, właśnie, ale on to robił za granicą, gdzieś tam, jakieś tam. Tylko to po prostu pokazuje im podejście ludzi do poważnych spraw. Tak? A, są, no to są poważne rzeczy. Ja się, no. Chrzest, Wieczerza Pańska to są ustanowione przez Chrystusa rzeczy dla ludzi odrodzonych. Przecież też jest jak niegodnie przystępujesz do wieczerzy, no to no, teraz to, co, to taki, różnego. Tutaj mieliśmy taką siostrę, u nas przychodziła do naszego zboru, taka siostra miała 70 parę lat, może już miała nawet 80. Staruszka, którą kiedyś ochrzcili 20-30 lat wcześniej, ochrzcili ją, kiedy ona nie była nawrócona. Też w jednym z budyńskich zborów. I ona za każdym razem, jak przychodziła, to ona się pytała, czy ona się powinna znowu ochrzcić. Po 20-30 latach. Marysiata ona... ta łąska. Taki dylemat no, on, życiowy. Tak, tak. Bo ktoś ją po prostu bezmyślnie ochrzcił w jakimś entuzjazmie religijnym. I to są naprawdę dramaty. Nie można człowiekowi niczego wcisnąć duchowego. Dar ducha mu nie wciśniesz. Nie wciśniesz mu chrztu. Nie wciśniesz mu zbawienia. Nie wolno tego robić. To jest dzieło Boga. To jest cudowne dzieło Boga. Jak ludzie się ważą przejmować rolę Ducha Świętego i wciskać ludziom dary Ducha, czy właśnie jakieś takie rzeczy, to to jest zabójcze dla duszy tych ludzi. I potem ci ludzie przez lata nieraz naprawdę mają straszne bylewaty. No ta siostra to ja jej współczułam. No ja ją do końca, właściwie do końca życia prawie znałam i jej córką utrzymuje tak kontakt. Ona ona taki I, jest I ona, nie, ona alzheimera potem, nie? No później tak, tak ale wtedy jeszcze była ona do nas przyjeżdżała, to ona jeszcze była trzeźwa tak, na myśli. Ale Tak, tak, I ja tylko pamiętam że w końcówce życia, nie? Jej obawa, jej obawa, jej lęk przez tak. to, co Ktoś tam kiedyś jej chciał się dobrze i po prostu No tak, ale to jest takie ograbienie z tego najlepszego czasu. Ja pamiętam na przykład u szyby, mhm. że była nawrócona, tak, ale prosiłam, żeby już była ochrzczona. To był ten czas oczekiwania, te, tego, tego przygotowania, się, <śmiech> się, czytania słowa. Mhm. I jeżeli ktoś jest tak bez tego czasu, jakby bez zachowania tego okresu ochrzczony no. tak sam sobie, to uważam, to jest to no, no, jeszcze szczególnie, kiedy człowiek nie jest odwrócony. I jeszcze, zwłaszcza, że nie, nie jest odwrócony. Wiesz, nie, nie jest nawrócony nie. w ogóle. Nie? I nie. wtedy wiesz, ktoś mu mówi, no to jak tutaj, no co, teraz się nie ościsz Albo właśnie, mhm. nie, już jesteś nawrócona, już ona wie, że nie jest, ale ktoś jej wciska, że jest, nie? I że powinna się ochrzcić, mhm. bo już przychodzisz rok do zboru na przykład, nie? Bo już, już rok chodzisz, no to jak to się nie ochrzcić? No przecież już trzeba się ochrzcić, nie? To przecież, gdzie to w Biblii napisane, że jak ktoś chodzi miesiąc czy rok do zboru, to się musi ochrzcić. Są wymysły ludzkie, nie? ale niestety różni bracia mi opowiadali w różnych społecznościach. Na przykład, gdy są dzieci wierzące, jak mają tam 16-17 lat, no to się powinno je oszczyć. Nieważne, czy są nawrócone, czy nie. No, już jest pewien wiek i się od nich wymaga, i się nie przygotowuje, i one za wiele nie mają tego gadania. No wiadomo, jak ktoś jest takim buntownikiem, to oni na siłę go nie oprzczą, nie? ale jakby już za założenie jest, że masz tyle i tyle lat i powinieneś się ochrzcić. Nieważne, czy on deklaruje tą wiarę, czy nie, czy widać jakiekolwiek owoce. Nie, po prostu jest czas i trzeba chrzcić. Ile słyszałem takich historii. A potem ci ludzie, wiecie, wchodzą w okres jakiegoś buntu, gniewu, odchodzą i wtedy to wszystko staje się jakąś iluzją. Co ten zbór ma myśleć o tym? Ale nie? przy takim postępowaniu to, to, to wchodzimy do, jakby do Kościoła tego no tak, tylko tylko z jakimś opóźnieniem. Yy, pierwsza komunia tak. tak i jest pewien tak. tryb postępowania. Tak, i to to jest tak. więc, więc to jest istotne, żebyśmy nie popełniali takich błędów robienia rzeczy pod wpływem jakiejś presji, bo tutaj nie mówimy o czymś takim. Nie mówimy, że tutaj go obrzezał wbrew postanowieniu, że jakąś robił, wiecie, fasadę czy, czy obudę. Po prostu go obrzezał, żeby nie było konfliktu z Żywami. I tutaj to była tylko kwestia techniczna, że tak powiem, która jakby zrozumie, wiedzieli, że inaczej nie będą mieli dojścia do Żywów. Więc to musimy odróżnić od tego, żeby teraz no, w ten sposób podchodzić do, do wszystkiego, co, co, co w Nowym Testamencie jest nam dane jako pewne przekaźniki Bożej łaski. Więc tutaj absolutnie nie możemy tego wziąć za usprawiedliwienie takich właśnie bezmyślnych sztów czy zapraszania ludzi do wieczerzy pańskie. Też kiedyś, pamiętam, w szkole biblijnej byłem, to był u nas taki pastor z Wielkiej Brytanii, który nas zaszokował. Mówią, bardzo fajny człowiek w ogóle wiecie, taki pod wieloma względami cenny nauczyciel, ale nas szokował takim, takim swoim, taką swoją praktyką zborową, którą oni mieli w zborze, że u nich w zborze y, całe rodziny zapraszali do wieczerzy pańskiej. Czyli mamy nawet malutkie dzieci, że, że uważali, że jakby wieczerza państwa to jest taki rodzinny czas. I że wszyscy, jeżeli jest jakiś wierzący mąż czy wierząca żona, to czy ma niewierzącego męża, czy ma niewierzące dzieci. Wszyscy są nowiczerzy pańskich, zapraszam. Ja słucham tego, nie? Wiecie, bo ja jeszcze wtedy tam, bo no, student szkoli, gdzie nie za dużo się tam nie może nie zgadzać, ale no, byliśmy tam zdziwieni, można powiedzieć, mocno tą jego koncepcją Wieczerzy Pańskiej. Nie? Że to jest coś, co ma być błogosławieństwem dla wszystkich, którzy są w sporze, Nieważne, czy są na czy Że oni nie robili przeszkód i zapraszali wszystkich, nie? Także, no, niektórzy mają takie podejście. Bo kiedy mamy wyraźne ostrzeżenia, prawda? Mamy naukę apostolską, który mówi Paweł, że kto nie rozważa, kto nie rozróżnia ciała i krwi pańskiej własny sąd jej pije. To jest rzecz. I teraz zaprosić wszystkich ludzi, którzy jeszcze nie są urodzeni, nie są ochrzczeni, nie, nie, nie, nie wykazują owoców nowego życia. To jest dla nich samych niebezpieczne. Paweł mówi, wielu z Was zachorowało przez to. Wielu z Was umarło. Niektórzy nawet, nawet zasnęli, tak? umarli. Więc to nie jest coś, co możemy tak sobie do tego leciątko podchodzić. To są poważne rzeczy. Zobaczcie, w szóstym wierszu jest ciekawa rzecz. Przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego wazu. No, ciekawe, nie? Że Duch Święty przeszkodził. Czyli no, on powstrzymał. No prawda. Więc zobaczmy, oni mieli najwyraźniej zamiar udać się do Azji. Natomiast Duch Święty im zobaczmy, jak to jest słowo, żeby to sprawdzić. Zatem jest to za słowo. To znaczy zawsze powstrzymany list. Tak, uniemożliwić, zabronić, przeszkodzić, nie dopuścić. Tak jest. Więc są sytuacje, kiedy Duch Święty prowadzi, żeby coś zrobić, a są inne sytuacje, kiedy Duch Święty powstrzymuje, zabranie, uniemożliwia. I wydawałoby się nawet tutaj no, mniej znowu złych zamiarów, prawda? Natomiast Duch Święty miał dla nich coś, coś bardziej pilnego, bo później tam udali się do tej krainy, ale nie teraz. Próbowali przejść do Bityni, zobaczcie, wiersz siódmy. Tak samo. I tutaj zobaczcie, mamy duch Jezusa. Czy to jest ten sam duch, czy to jakiś inny duch od ducha świętego? Ten sam. Ja? To jest dobry fragment na Światów Jehowy. Zapytać ich, bo oni w trójce. O jakim duchu jest tutaj mowa i jak ten duch mógł im nie pozwolić, skoro on jest tylko mocą czynną, bezmyślną. Tak. Bezosobowo. Oni nie uznają właśnie tego. Tutaj widzimy w tych wierszach, widzimy osobowość Ducha Świętego i widzimy, że Duch Święty, Duch Boga jest Duchem Jezusa. Bowiem, więc to jest jeden z takich ważnych fragmentów w rozmowach z tymi, którzy odrzucają osobowość Ducha Świętego i tym samym boskość Ducha Świętego. Ten wiersz pokazuje nam Ducha Świętego jako tego, który prowadzi, który umożliwia albo nie, nie umożliwia, zabrania, powstrzymuje. I no to jest oczywiście znowu, nie mamy szczegółów, jak to się odbyło, nie wiemy w jaki sposób Duch Święty nie pozwolił. Natomiast widzimy, że skutecznie. Zatrzymał ich przed udaniem się do Azji. Przeszli przez Myzję, zeszli do Trady i wtedy w nocy Paweł miał widzenie. Jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. I zaraz po tym widzeniu. Zobaczcie, tutaj zmienia się osoba. Zobaczyliście? Jest zmiana osoby. Do tej pory było zawsze oni, oni, on, oni, oni. A tutaj co się robi? W szóstym wierszu jest my. Staraliśmy się wyruszyć. Zmienia się osoba. Tutaj dołącza się pisarz dziejów apostolskich do nich. Do tej pory on opisuje o tym, co było wcześniej i ciągle mówi on, oni. Przybyli, poszli Miejscu. Od tego miejsca przez resztę dziejów apostolskich zobaczycie, będzie my, my, my. Czyli jest z nimi. Czyli autor dziejów apostolskich, Łukasz, przyłącza się w tym momencie y, tam właśnie y, y, w Troadzie, przyłącza się do Pawła. I od tej pory zmienia się. I tu nie ma żadnego wytłumaczenia, nie ma żadnego wyjaśnienia, ale jest zmiana liczby i jest konsekwentna przez całą resztę dziejów apostolskich. Także to jest warto, nie wszyscy to dostrzegają. Warto to zauważyć. Staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas, zobaczcie, już nie ich, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię, czyli w Macedonii, w Europie. Pierwsza, pierwszy przyczółek Ewangelii w Europie jakichś macedończych we śnie w widzeniu mocnym wzywa, prosi, błaga. I oni to rozpoznali jako Boże wezwanie. Paweł najwyraźniej odczytał to widzenie w taki sposób, że tam Bóg ich powołuje. Więc znowu zobaczmy, że to Boże prowadzenie w bardzo różny sposób się odbywa. To nie jest tak, że oni słyszą jakiś głos cały czas że oni wszystko wiedzą, tak tutaj chcą iść do Azji, ale Duch Święty im w jakiś sposób przeszkadza. Czyli to nie jest tak, że oni już mają przez Ducha Świętego zaplanowaną podróż. Duch Święty mógł im objawić, prawda? Wcześniej im powiedzieć, idźcie tu, idźcie tam. Ale to nie zawsze tak było. Czasami po prostu szli, wiedzieli, że mają iść, mieli jakieś plany, ale mówili, jak Pan pozwoli, tak? Tak jak Paweł pisze do Koryntian w pierwszym liście na końcu. Umawia się z nimi na wizytę, ale dodaje, jeśli Pan pozwoli. Właśnie. I w drugim liście widzimy, że tłumaczy się, bo Pan nie pozwolił. I na początku drugiego listu tłumaczy Korytianom, dlaczego do nich nie przyszedł. Nie dlatego, że mówi, jestem człowiekiem, który raz mówi tak, raz mówi nie, że nie można na mnie polegać. Nie. Dlatego mówi, że chciałem Wam oszczędzić pewnych rzeczy, nie chciałem do Was przyjść z rózgą, ale chciałem do Was przyjść, kiedy tak naprawicie pewne tak. sprawy. Więc nie stało się tak, jak Paweł zapowiadał w pierwszym liście do Koryntianu. Nie dlatego, że Paweł zmienił zdanie, że mu się odwiedziało, że, że jest człowiekiem, który raz coś mówi, a potem tego nie robi. Nie dlatego. Dlatego, że miał powody, żeby ich nie odwiedzić. Natomiast tutaj widzimy, że Duch Święty zabronił, nie pozwolił, ale później zostali poprowadzeni przez takie widzenie nocne, które rozpoznali jako Boże prowadzenie. Więc to też nam pokazuje, że to prowadzenie Ducha Świętego odbywa się w bardzo różny sposób. Nie ma jednego, wiecie, szablonu, że to tak, czy tak, czy tak. I jak ludzie nam mówią, że Duch Święty coś powiedział, to dobrze jest się ich dopytać, jak wam powiedział. Co to było? Czy tobie coś na myśl przyszło? Czy tak ci powiedział? Czy miałeś sen? Czy miałeś jakieś widzenie? Czy usłyszałeś jakiś głos faktycznie z góry? Nie? ważne się dopytać, bo często ludzie tak szastają, takimi, wiecie, Duch Święty mi to powiedział, Duch Święty mi tamto powiedział. A często są ja, to ich własne myśli. Często są to ich jakieś własne pragnienia, czy, czy jakieś tam coś tam zobaczyli, ktoś tam coś powiedział, coś usłyszeli. Tak wnioskują i nazywają to prowadzeniem ducha. Czasami jest to prowadzenie ducha, ale dobrze jest, żebyśmy się upewnili, żebyśmy to rozpoznali, czy rzeczywiście jest to prowadzenie ducha, czy przypadkiem nie jest to coś innego, nie to oni nazywają, że, że Duch Święty ich prowadzi. Nie? Tutaj zobaczcie, oni mieli przekonanie. wiesz 10 mówi, staraliśmy się wyduch, wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał. Czyli oni nie mieli wyraźnego głosu tutaj. Po prostu miał, Paweł miał to widzenie, i byli przekonani, że w ten sposób wypisować jakieś tam inaczej, dochodzą wspólnie do wniosku. O, Ok. no to rzućmy okiem na to słowo, to ciekawe. Tu pisze, dochodząc dedykując coś takiego. Wnioskując. Wnioskując Brytyjkę, tak. nas Bóg powołał, abyśmy iż w tej sprawie. Mm -hmm. Mm -hmm. Słowo znaczy łączyć coś razem, jednoczyć i w rezultacie wyciągać wnioski, pokazywać, nauczać, nabierać pewności, przekonywać, dowodzić czegoś. Czyli jest to takie złożone słowo, złożone tutaj z dwóch słów, które sugeruje jakieś połączenie razem, dojście do jakiegoś przekonania na podstawie czegoś. Czy to jest dwuznaczne tutaj to słowo? Albo oznacza, że oni na podstawie tych faktów... To pamiętaj o tej Biblii dla Krzycha, czy Bibliach, bo to były dwie chyba, nie? Czy jedna? No wcześniej. No to, to wcześniej, to nie wiem. A. Nie, nie, tą jedną, to, to, to ja obiecałem Krzyśka, że w niedzielę przyniosę. Znaczy, to jeden. Przed tym są. Bo, ta, bo tamto, to tam to tamto... Ale wiem, Okej, to tutaj ten gwie, ten gwie, gwie, ale to ktoś inny może wziąć. Ja zabrałem tylko tą dużą. Okej, okay, dobra, no to tą dużą. znaczy zabrałem. No, po prostu myślałeś, że... ale znaczy, tak, znaczy, Bogiem. Bo. Z Panem Bogiem, do zobaczenia. Także tutaj to słowo jest rzeczywiście niejednoznaczne, stąd można je tłumaczyć jako, że wywnioskowali z tego, co się wydarzyło, albo wspólnie ustalili. Nie? Tutaj rzeczywiście... Nie jest to jednoznaczne. Ale tak czy owak, czy tak weźmiemy, czy tak, to i tak widzimy, że to nie było takie wiecie, że Pan nam powiedział, tak. tylko rozważali. No, tak, no. rozważali to, co się wydarzyło, i albo wspólnie właśnie uznali, I na czy, czy taki wniosek wyciągnęli, no. że Bóg ich powołał, i rzeczywiście tak było, jak dalej widzimy, w dalszej części. Służyli Panu. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filipi, która jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską, i zatrzymaliśmy się w tym mieście. Kilka dni. W następnych wierszach mamy opis, co się wydarzyło w ciągu tych kilku dni. I to rzeczywiście była jedna z takich znaczących wizyt, ponieważ tutaj wydarzyło się kilka cudownych rzeczy, a później widzimy, że ten zbór Filipi był szczególnym zborem, który bardzo wiernie wspierał Pawła w jego dalszych podróżach misyjnych. Paweł do nich pisze list do Filipian, gdzie dziękuję im za to wsparcie, jakie mu udzielili i nawet pisze, że był taki czas, że oni byli jedynym zborem, który mu towarzyszył i wspierał go w tej jego posłudze, więc widzimy, że to było takie no, niezwykle znaczące, ta jego wizyta tutaj w Filipii. Filipia była takim, można powiedzieć, klonem, klonem Rzymu. Była miastem, które w wielkiej mierze odzwierciedlało Rzym. Niektórzy mówili, że tam wiele budowli, wiele różnych zasad było. Oni tacy byli, byli tak absolutnie lojalni wobec Rzymu, że odzwierciedlali w wielkiej mierze tak, kulturę i, i prawu tak, I zobaczmy, jak się zaczyna ich służba w Filipii. W dzień szabatu wyszliśmy zabrane nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy czyli już nie do synagogi. Synagogii. Prawdopodobnie nie było tam synagogi, ale wiedzieli, że Żydzi też nie tylko w synagogach się gromadzą, ale też były jakieś kluczowe miejsca. Tutaj sądzili, że nad rzeką będą się spotykali i rzeczywiście jakieś tam niewiasty się spotkały. Nie wiemy, czy na modlitwę Czytamy tylko, że się spotkały, zeszły, więc nawet niekoniecznie były to jakieś pobożne. Chociaż tutaj czytamy o Lidzi, o Lidzi, że była bogobojna. Natomiast to słowo bogobojna oznacza, że ona wierzyła w Boga i bała się Boga. To słowo właśnie ma takie znaczenie. Oni często używali tego słowa do pogan, którzy z szacunkiem odnosili się do Boga Izraela. Którzy byli takimi... Ludźmi, którzy nie stali się Żydami, nie stali Czyli się nie, byli prozelitami. Prozelitami, nie, no nie nie byli takimi prozelitami, nie. ale y, mieli taki. I otwarte serce? Respekt do, do Boga i wierzyli albo wierzyli w Niego, tak. albo właśnie wykazywali jakiś taki szacunek, bojaźń w takim sensie, że otaczali Boga takim no, należytym szacunkiem. Widzicie. Więc tutaj mamy Lidię, która była z Jatyry sprzedawczyni purpury i zobaczcie, czytamy, że Pan otworzył jej serce. Tak, iż skłaniała się do tego, co Paweł mówił. Czyli tutaj mamy też jeden z takich, z takich miejsc Słowa Bożego, który pokazuje nam na to działanie Boże w sercu człowieka. I jak wiecie, no tutaj toczą się wielkie dyskusje, ile w tym procesie wiary nawrócenia jest roli Boga, a ile jest tutaj jakiejś roli, czy zgody, czy zaangażowania człowieka, na ile jest to Boże dzieło, a na ile jest tutaj jakieś ludzkie przyzwolenie czy jakieś ludzkie zaangażowanie. i Myślę, że mamy różne miejsca Słowa Bożego, które pokazują na oba te aspekty. Z jednej strony widzimy, że jest to dzieło Boga i bez działania Bożego nie ma szansy nawrócenia. Jezus mówi, jeśli ojciec nie pociągnie, jeśli ja nie pociągnę, no to człowiek nie przyjdzie. Tak, więc na pewno jest potrzeba tego Bożego dotknięcia, Bożego poruszenia, Bożego pociągnięcia. Czyli pociągnięty też przez Słowo właśnie. Tak, z drugiej strony właśnie czytamy o mocy hmm. Słowa, które oświeca, przekonuje, tak pociąga. Właśnie, właśnie że Bóg utworzy właśnie jej serce na Słowo, i podogłosił hmm. właśnie. Tak, tylko tak. tutaj jakby jest to kluczowe, że to Pan otworzył jej no, no, serce. No, nie to, tak że ona otworzyła serce. No, Chociaż mamy miejsca inne, które wzywają człowieka do otwarcia to, to, serca, do szukania to, to, Boga z całego to, serca, prawda? Więc tutaj jakby mówię, moim zdaniem ten cały spór i to taka dogmatyka w tej kwestii. Ale, ale myślę, że to właśnie, właśnie Pan jest, właśnie otwiera to serce, tak, żeby było zdolne, właśnie, żeby przyjąć. Tak. I czasami nawet otwiera serca tych, którzy w ogóle Boga nie szukają. A z drugiej strony nie Bóg tak wszędzie nie. wzywa wszystkich ludzi, żeby szukali Boga. Żeby otwierali przed Nim serca. Tak? Żeby... Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Tak. Więc czasami nie tak jest. I, I wiemy, że wielokrotnie nie to jest jak nie to, to, się z Nawet no tych zatwardziałych grzeszników Bóg w cudowny sposób znajduje i zbawia. I tak jak mówię... Mamy wiele fragmentów Bożego Słowa, które wyraźnie nam pokazują, że jest to dzieło Boga, że tutaj jest to dzieło łaski i nie ma żadnej ludzkiej zasługi. To jest myślę istotne, żebyśmy to rozumieli, że człowiek nie ma żadnej zasługi, żadnej jakiegoś, nie wnosi nic do tej wiary co nie oznacza, że człowiek jest bezwolny, bo czasami to jest tak prezentowane, to otwarcie przez Boga serc, czy pociągnięcie przez Boga, że człowiek nie ma nic do gadania, że człowiek jest po prostu zdany na to, czy Bóg go pociągnie, czy otworzy mu serce, czy nie. Z jednej strony jest na to zdany, no bo jakby Bóg tego nie zrobił, to człowiek by sam tego nie zrobił. Z drugiej strony to nie jest tak, że Bóg czyni to wbrew woli człowieka, że czyni to bez woli człowieka. Gdzieś, w którymś momencie jest ten aspekt, kiedy człowiek mówi tak, kiedy człowiek przyjmuje ten Boży dar. Czyli robi ten pierwszy krok. To znaczy Bóg robi, pierwszy banie, krok, banie. Nie, no, Bóg robi pierwszy krok, a człowiek robi ten krok w kierunku Bóg, Boga, tak, który, który przyjmuje to, co Bóg mu oferuje. Więc tutaj nie ma w tym żadnej zasługi człowieka, nie ma w tym żadnej chwały człowieka, no. nie ma w tym żadnego uczynku człowieka jest po prostu przyjęcie tego, co Bóg daje. Więc tutaj cała, całe dzieło zbawienia jest po stronie Boga, co nie oznacza, że to się odbywa bez zaangażowania człowieka. Jest ten element zaangażowania człowieka, który jest też ważny. On nie jest sam w sobie zbawczy, ani mówię, nie jest jakimś dołożeniem do dzieła Bożego, bo jak się słyszy tę dyskusję, to często ludzie zaprzeczają temu, bo uważają, że jakikolwiek tutaj róg ze strony człowieka jest jakimś jakąś zasługą tego człowieka, jest jakąś, jakimś uczynkiem tego człowieka, jest jakimś ograbieniem Boga z Jego chwały w zbawieniu człowieka. Ja myślę, że to jest nadużycie i takie dogmatyczne no, zaprzeczanie pewnym oczywistym faktom, że człowiek oczywiście sam siebie nie może zbawić. Człowiek nie jest w stanie bez łaski Bożej, bez działania, Boże to może przyjąć tego można nie do no Można przyrównać do oblubieńców buddyni, że on powiedzmy wybrał, się oświadcza i ona mówi tak, nie, że się zgadza. Tyle, że tutaj już masz wcześniejsze no. wiesz, poznanie, wcześniejsze no tak, zakochanie. A tutaj często w przypadku grzesznika jest konfrontacja. Tak? Jesteś grzesznikiem i Bóg cię konfrontuje z twoim grzechem nie, nie jesteś zakochany w Jezusie. Jak się nawróciłem, to nie byłem zakochany w Jezusie. Byłem świadomy swojego grzechu i tego, że potrzebuję ratunku. To tylko tego byłem świadomy. Nie byłem w ogóle zakochany w Jezusie. Ja byłem nadal zakochany w sobie. Byłem nadal grzesznikiem, tylko że wtedy Bóg mi otworzył oczy na tę moją grzeszność zacząłem z tego pokutować, Zacząłem to wyznawać, że, że jestem zgubiony, że jestem właśnie obłudny, że jestem religijny, że jestem zakłamany, ale szukałem ratunku z tego stanu. Wiedziałem, że Panie Jezu, ratuj mnie, zbaw mnie. Ja oczywiście o nim wiele słyszałem, ale nie mogę powiedzieć, że go kochałem. Nie było żadnej miłości do niego. Jeszcze wtedy. Ta miłość dopiero później się zrodziła, kiedy Właśnie On mi przebaczył, kiedy zdjął ze mnie ten ciężar, kiedy mnie oczyścił no. i, i dał mi nowe serce. Dopiero wtedy byłem w stanie Go pokochać, ale jako grzesznik no, nie miałem tej miłości do Niego. Byłem grzesznikiem, no, zakochanym w sobie, byłem egoistą, ja byłem najważniejszy tak? i takim przyszedłem do Niego jako grzesznik. Nie przyszedłem do Niego jako lubienica, która Go kocha. Przyszedłem jako po prostu brudny, grzeszny człowiek, zgubiony, zatracony, i prosiłem go, żeby mi się mną zmiłował i ratował. Ja mu tak się Więc ja myślę, że tutaj mamy bardziej przykład kogoś, kto otrzymuje koło ratunkowe i się chwyta tego koła ratunkowego, bo jesteś zgubiony, bo toniesz. Jesteś w bagni, toniesz w swoim grzechu, a Bóg do ciebie mówi uwierz w Jezusa, będziesz spowiony i po prostu chwytasz się tego i ratuj mnie, wyciągnij mnie z tego błota. nie. A dopiero wtedy zaczynamy Go poznawać i wtedy w naszych sercach pojawia się ta miłość, kiedy uświadamiamy sobie, jak On nas umiłował, że On życie za nas oddał, że, że przelał krew, że cierpiał, umarł, zmartwychwstał. To dopiero nam otwiera oczy na Jego cudowność i zaczynamy Go kochać. Nie? Dopiero miłością. Więc tutaj też ta, ta libia i, i te inne niewiasty, z którymi oni tutaj rozmawiają, przysłuchuje się i Pan dotyka jej serca, otwiera jej serce. Czyli tutaj widzimy to działanie Boże i dzięki temu, że Pan otworzył jej serce, ona skłaniała się do tego, co Pan mówił. Czyli dzięki temu, że Bóg poruszył jej serce, otworzył jej serce, ona chciała słuchać, ona przyjmowała to, co Paweł miał do powiedzenia. Bo generalnie wiemy, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie w ogóle przyjąć Bożego Słowa. Czytamy, że Ewangelia jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla jednych zgorszeniem, dla innych głupstwem. Więc to, że człowiek w ogóle słucha i, i, i zaczyna jakoś się przejmować, zaczyna jakoś chcieć, to to już jest dzieło Boże, to już Bóg musiał coś tam w sercu zadziałać, jakoś uzdolnić, usposobić, otworzyć właśnie to serce, jakoś pomóc człowiekowi w ogóle skłonić się ku temu, nie? bo czytamy, że z natury byliśmy wrodzy Bogu, byliśmy no dziećmi gniewu. Więc tutaj ta nasza natura jest zna, sama w sobie, jest, jest zbuntowana. Więc tutaj to też jest taki jeden z takich fragmentów, który nam pokazuje ten proces nawrócenia, w którym jest to łaskawe Boże działanie i yy, widzimy, że ona nie tylko przyjęła, ale została oszczona, czyli musiała wyrazić swoją wiarę, i czytamy także jej dom. No właśnie, więc... Teraz pytanie, czy oni z automatu zostali ją szczeni, czy ja też słuchali? Nie. Też Pan utworzył serca. Też, też musieli uwierzyć. Tak, jedzie, jedzie, tak jedzie, zakładam, że to wszystkie. nie było z automatu chrzczenie tak. wszystkich, tylko tak jak Paweł później będzie powie do tego, w celni, do tego strażnika więzienia, tak? Kiedy do niego później mówi, odpyta, co mam uczynić, aby być zbawiony. Tak? A w 31 wierszu Paweł mówi uwierz w Pana Jezusa. Chcesz być zbawiony? Uwierz w Pana Jezusa. Przecinek. Ty i Twój dom. Czyli Ty musisz uwierzyć i Twój dom musi uwierzyć w Pana Jezusa. Nie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. My to często źle tłumaczymy, że Ty uwierzysz i cały Twój dom będzie zbawiony. Nie. Paweł tego nie mówi. Łatwo by było. Dałby Bóg, że żeby... czasami tak jest, chwała Bogu. Słyszymy takie świadectwa, że całe domy się nawracają, ale jak często? Mhm, Ta, to rzadko. Jest to rzadko, więc to nie jest tak, że Paweł dał fałszywą obietnicę. To nie jest tak, że Paweł dał tylko obietnicę dla tego człowieka. Nie. Paweł dał tutaj uniwersalną obietnicę. Powiedział, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli uwierzysz, będziesz zbawiony. I teraz mówi ty? I twój dom. Ta sama rzecz dotyczy ciebie i twojego domu. Jeśli twój dom uwierzy, tak. też będzie sławiony. Tak, ale jeśli ale nie jest, uwierzy, się uwierzyć, tak. gdyby tak było, to Pan Jezus by nie mówił, że przyszedł mi przynieść miecz. Tak. Że będzie nie syn tak bieżę, przeciwko tak. ojcu, córka przeciwko matce. Gdyby to było tak, że cały dom będzie zbawiony, to by nie przynosił takiego miecza, tylko byś ty uwierzył i wszyscy, twoje dzieci by uwierzyły, mm. twoi rodzice by uwierzyli i wszyscy by uwierzyli. Ale Jezus mówi: Nie, przyszedłem przynieść miecz. Będziesz w nienawiści czasami u wszystkich w swojej rodzinie. Więc czasami jest tak, że się wszyscy nawracają, wiecie, ludzie, którzy takie mają świadectwa, często się powołują na ten wiersz. I mówią, ja się chwyciłem tej obietnicy, uwierz, a będziesz zbawiony tej twój dom. I to jest piękne, że oni tak się uchwycili, że Pan Bóg dał im coś takiego przeżyć. Ale inni się uchwycili tego nie zobaczyli. I teraz co z nimi? Nie mają wiary, mają złą wiarę, może sami się nie nawrócili, bo gdyby się nawrócili, to by dom rozumieć, jakie to tworzy dylematy. Jeśli to źle interpretujemy i źle to głosimy, to wielu ludzi czuje się winnych. Czuje się winnych, że ich Mąż się nie nawrócił, żona się nie nawróciła, dzieci. dzieci czy ktoś tam bo oni najwyraźniej coś złego zrobili, nie? bo oni tutaj może się nie nawrócili albo coś. Nie, słaba wiara. No to, to, to, to, to, to nie ma takiej obietnicy. Wręcz przeciwnie, Paweł pisze w liście do Koryntian, skąd wiesz, żono, że zbawisz męża? Skąd wiesz, żo żono, skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? No nie wiesz tego, właśnie o to chodzi. Gdyby to taka była obietnica uniwersalna dla wszystkich, to by nie było takich pytań. To byśmy mieli prostą sprawę. Tak? Uwierz ty i wszyscy wokół się raz nawrócą. Ja też tak myślałem na początku, ale szybko się przekonałem, że tak nie jest. Nie? Dzieliłem się z moją mamą i moja mama odrzuciła Ewangelię. Nie przyjęła Ewangelii. Nie byłem zdziwiony. Czemu? Przecież ja uwierzyłem, nie, nie ja też powinna zaraz uwierzyć. Nie? Czemu mój dom nie może? Mój brat też w ogóle nie był zainteresowany, żeby służyć. Nie? Do dzisiaj się nawrócili. Tyle lat. Chociaż moja mama już bardzo się zmieniła, jej stosunek się bardzo zmienił. Moja babcia myślę, że się nawróciła, ale to lata I, i cała masa rodziny się nie nawróciła. Więc to nie ma takiej gwarancji. To jest łaska, kiedy, kiedy się nawracają członkowie naszych rodzin i czasami słyszymy takie świadectwa, ale nie możemy na bazie tych świadectw, ani tego fragmentu tutaj, z, jak Libia się nawróciła, czy później jak ten celnik się, nie celnik, tylko ten strażnik więzienia się nawrócił, to że wtedy wszyscy się nawrócą. No tutaj tak się wydarzyło. Ona została ochrzczona i ja także ich Oni też prawdopodobnie uwierzyli. Słuchali Pana, uwierzyli, przyjęli chrzest. I, i wtedy, zobaczcie, ona a już że już po czasie jest, musimy kończyć, tylko dokończymy ten wiersz. Mówi skoroście mnie uznali za wierną Panu, czyli wierzącą w Pana, wstąpcie do mego domu i zamieszkajcie, czy zostańcie u mnie. I wymogła to na nas. Czyli oni może jakoś tam nie chcieli jej obarczać swoją obecnością, ale ona usilnie ich o to prosiła. I to jest pierwszy z takich przykładów gościnności w dziejach apostolskich. Zobaczycie, Pewnie wiecie o tym, bo już czytaliście nieraz, że widać, że ci ludzie nawróceni pragnęli gościć innych u siebie, pragnęli społeczności z innymi, zapraszali tak inni tak do siebie. To jest jeden z takich, myślę, przejawów prawdziwego nawrócenia: że już nie zamykamy się, wiecie, w swoim własnym, wygodnym domku, w sosie tylko otwieramy nasz dom, otwieramy nasze życie na innych. Chcemy być z innymi wierzącymi, zapraszamy innych, odwiedzamy innych, mamy kontakt z wierzącymi. To jest normalne jakby przejawy nawrócenia. To jest bardzo powszechne w dziejach, później zobaczymy w wielu przypadkach. Zresztą już wcześniej to było widać jak Korneliusz, Chciał tam, wiecie, zaprosił wszystkich swoich znajomych i tak dalej, nie? I tam prosili Piotra, żeby został, w tym mamy w tym ewangelianę, jak Pan Jezus przychodzi do Samarii, tak? Ci ludzie też tam proszą, żeby Jezus u nich został, zapraszają go od razu, nie? I też przykłady różnych ludzi, którzy zapraszają. To jest to jest Jezusa strażnik też w więzienia. Tak, tutaj za chwilę strażnik więzienia, dokładnie to samo. Nie? Czyli to jest takie coś, na co warto zwrócić uwagę. Ponieważ widzę, że coraz, wielu, coraz więcej chrześcijan się tak izoluje, tak się Aha, jakoś tak. zamyka. Nie mają tej takiej otwartości Ktoś. domów, nie ma, nie ma coraz rzadziej się spotyka ludzi, którzy zapraszają do siebie I, innych wierzących. Nie? I to tak. jest takie przykre. Są kraje, gdzie naprawdę jakby to jest normą wręcz, że, że nie ma odwiedzin wierzących Trzeba mieć specjalne zaproszenie raz na jakiś czas, taki rzadki, że nie ma takiej swobody i wolności. Ja rozumiem, że można mieć taki dom, w którym wiadomo są małe dzieci, obowiązki różne, że nie zawsze jest taka możliwość, czy jak jest jedna, jedna strona niewierząca, czy są różne sytuacje, nie? to rozumiemy. Natomiast jest takie niebezpieczeństwo, żeby tak się mówię, Zamknąć w swoim domu, w swoich sprawach, i, i gdzieś utracić tą, tą cenność wspólnoty z wierzącymi. Wiadomo też, że no, są ludzie trudniejsi, których trudniej się gości, są inni, którzy są łatwiejsi, łatwiejszymi gośćmi, i to też na pewno jest wyzwanie takich trudnych ludzi gościć którzy z niczego są niezadowoleni, nic im nie smakuje i potem jeszcze obgadają. Zdarzają się i tacy, niestety wierzący. Ale, ale tutaj myślę, że jednak nie możemy przez to się zniechęcić i zamknąć i, i gdzieś zatracić to błogosławieństwo, które spływa na nas, kiedy okazujemy gościnność. I z hebrajczyków mówi gościnność nie zapominajcie. Więc y, czasami ludziom się wydaje, że a, ja tam nie mam wiadomo czego, żeby tutaj ugościć, ale to nie o to chodzi. Ja myślę, że czasami można po prostu wypić razem herbatę, zjeść suchara. I nie. Społeczność, o tak, społeczność chodzi, chodzi o, o, to jest o za otwarcie o to społeczność. społeczność, nie o to, żeby teraz stół zastawiać nie wiadomo jakimi rzeczami ale można ich zastawiać jak kogoś stać mhm. i, i ma I co, to pewnie, jak najbardziej, to jest przyjemne nie? ale no, to nie, jakby nie jest konieczne bo wielu ludzi, wiecie, przez to, że może ich nie stać to się czują, że a teraz no ja, jak ja tu zaproszę, jak ja tu nic nie mam no to zjedz to co sam jesz no to podziel się tym co masz nie? to przecież Nieraz byłem w takich ubogich ludzi, którzy naprawdę nie mieli wiele, ale to ja tam i szedłem, żeby tam się najeść. Cieszyłem się, że mogę herbatę z nimi wypić i po prostu pomodlić się, porozmawiać i mieć społeczność. Nie? To, to nie trzeba zaraz z tak. Wielkiego Stołu zostawiać. Z... Z, z tak samo myślącymi osobami, można rozmawiać w spokoju i tak dalej, ale nie z jakąś tam rodziną, która jest wrogo nastawiona przykładowo. Tak. To no, więc, więc tutaj widzimy, że to jest, to jest jakby taka jedna z tych, tych aspektów tego, tej wspólnoty, która była w tym pierwszym kościele. Że ludzie jakby od razu pragnęli tej bliskiej relacji, nie znajdowali dla siebie czas, rozmawiali, modlili się razem, dzielili się Ewangelią, dzielili się Słowem, zachętą. Więc to jest to wszystko jej wspólne. Tak, wręcz do tego no, stopnia. No majątki, prawda, swoje, jakby no. do wspólnej kasy przynosili te pieniądze. A tak? jak, jak zganili, to ich potem Trupy za nogi wywlekali. No, różnie z tym bywało. Natomiast widać tą wspólnotowość, tą serdeczność, tą właśnie gościnność, tą otwartość. To jest coś, co myślę, powinniśmy pielęgnować i pilnować siebie, żeby no, nie stać się ludźmi, którzy nie mają czasu dla innych, nie mają serca dla innych, tylko mhm. zajmują się sobą. To jest słabe. No Umodlmy się jeszcze na koniec. Kochany nasz Panie, dziękujemy za świadectwo Twojego Słowa. Za naukę Twojego Słowa, za te wszystkie historie, opisy Twojego działania. Modlimy się, żeby te wszystkie lekcje, które możemy czerpać, żeby pomogły nam w naszym chodzeniu z Tobą. Żebyśmy byli prowadzeni przez Twojego Ducha, żebyśmy byli wrażliwi na te różne sposoby Twojego przemawiania do nas. Żebyśmy miłowali braci, siostry i kiedy przychodzi nam podejmować trudne decyzje, żebyśmy mieli tą mądrość i umieli też rozmawiać, a jeśli nie udaje nam się dojść do jakiejś zgody, porozumienia, żebyśmy umieli nadal kochać i szanować i błogosławić naszych braci, siostry, którzy być może muszą iść inną drogą, niż my idziemy. Zachowaj nas, Panie, od chowania urazy, od stawiania zawsze na swoim, od takiego właśnie myślenia, że, że my się nigdy nie mylimy, że my mamy zawsze rację. Daj nam pokorę do serc, daj nam miłość do braci, sióstr, daj nam tą serdeczność, gościnność. Prosimy, daj nam też oglądać, jak otwierasz serca ludzi na Ewangelię, jak pociągasz ku Tobie, jak zbawiasz. Daj nam, Panie, doświadczać tych rzeczy, o których tutaj czytamy w Twoim Słowie, tych cudowności Twojego działania, Twojego prowadzenia, Twojej chwały w pośród nas, którzy jesteśmy wciąż słabi, niedoskonali, grzeszni pod pewnymi względami. Panie, kształtuj nas, prowadź nas, używaj nas, daj, żebyśmy wzrastali w poznawaniu Ciebie i w coraz większym podobieństwie do Ciebie. Bądź wywyższony w Twoim Kościele i w tej misyjnej służbie, która dzisiaj ma miejsce w różnych miejscach. Błogosław, braci, siostry, którzy niosą Ewangelię, którzy służą, którzy podejmują ten trud misyjny, trud w tym dziele ewangelizacji i uczniostwa. Niechaj Tobie, Panie, płynie wszelka cześć i chwała i czynienia. Amen. Amen.